Subiektywny podcast sportowy 130 odcinek subiektywnego podcastu naprawdę? Tak, ja tak Strzeliłem trochę w ciemno no. Bo właśnie Kondraczek stwierdził Zapytał o czym będziemy mówili no. Tak Chciałem ustalić listę tematów Czym rozbawiłem Panów redaktorów. Dwóch. Dwóch. Trzeba, tak, tak, zaznaczyć. Trzeba, nad, trzeba nadmienić, że dzisiaj nagrywamy bez redaktora Zawady, który suszuje. <głos> su, su <głos> tak. Suchy szusuje. Tak. Suszuje. To nie suszuje. jest łatwe. Suszuje, suszuje suchy. No, nie ma drugi tak, raz, powiedzieć. to chyba drugi raz nie ma redaktora Zawady. Dopiero. Ty zostaniesz galem anonimem podcastu sportowego subiektywnego no. Dlaczego ja? Bo jako jeden liczysz statystyki o, Przepraszam bardzo, to wyście liczyli, zaczęliście liczyć statystyki jak mnie nie było A... Jako pierwsi Także... Naprawdę? Nie przypominam I sobie I uczyliście mnie zaraz topnie Ale nawet konkretnie tutaj Redaktor <laughs> Ładno mam pogodę na święta Ja mam pytanie do kolegów redaktorów Gdzie macie wąsy? Ja mam ale sam masz też brodę, to się nie liczy, tak jak u mnie. A redaktor Gawał to w ogóle jest. Ja, ja, ja się dzisiaj ogoliłem, Aha. Ale, ale miałem trochę, bo ale się przez trzy dni nie goliłem. Ja muszę powiedzieć, że chociaż doceniam y, zasługi, hmm. bo rozumiem, że do tego kolega pije. A na fejsa sobie wrzuciłeś wąsy? Nie. Wszyscy sobie na fejsa wrzucają wąsy. Nie, znaczy, to nie to, mówię Nie mówię o fejsie w sensie twoim, tym fejsie prawdziwym, tylko ty. Ale jak to sobie? Wszyscy sobie... Znaczy, w górze, w wują sobie. Zapytaj się redaktora Ernesta, czy sobie wrzucił na, na fejsa, fejsa wąsy. On na żadnym fejsie, ani na prawdziwym fejsie nie ma wąsów. Ani na... On ma tylko ja. jednego fejsa. Na ale naprawdę ludzie to robią. No właśnie. No, my jesteśmy dwulicowi, można by no, powiedzieć. Tak w pewnym sensie, co no, najmniej. Dlaczego? No, mamy dwa fejsy. A, wy tak. No. A czy chciałem powiedzieć tylko... Ja to jestem jedyny prawdziwy świętokrzyski chłopak. No, na pewno. Bo ja się nie poczuwam. No, co chciałeś powiedzieć, że? Ja chciałem powiedzieć, że generalnie ja bardzo doceniam y, osiągnięcia Adama, natomiast... Y, pana nie, Adama. Pana Adama, tak, dla tak, mnie to jest, to jest Pan dla Adam. Ciebie, pana. Dla Pana. mnie Pan Adam. Pan, Pan, pan Adam. Pan, Pan Adam. Pana, Pana Adama bardzo doceniam osiągnięcia, natomiast nie powoduje to, żebym uczestniczył w jakiś, moim zdaniem, Takich mało śmiesznych pomysłach, jak doklejanie sobie wąs. Żeby nawet histeryczne. <głos> <głos> <głos> Może jestem po prostu jakiś zramolały, bez y, poczucia humoru, ale jakoś mnie to nie bawi. A konkurs skoków do celu? No to, to by było zupełnie co innego. <głos> Chętnie bym skoczył, tak? <głos> <głos> no doskonale, to mi się bardzo podoba. Tak, to ja niestety chyba nie obejrzę tego takiego wydarzenia. To jest w sobotę, w sobotę. czyli pojutrze. Ja chyba jutro czy nie obejrzę. No, ja chyba też nie, chociaż nie wiem, zobaczymy. A który będzie, będzie grał zresztą. A Kto będzie grał? No, yy, mam piłkarz lepszy od Fernando Torresa, czyli Roberto. Roberto. Robertinho. Leandrino, Robertinho. Nie, Le e, no nie śmiej się, no. No jak mam się nie śmieć? No? <laughs> no, no proszę. Cię, to no. nie on sam sobie to wymyślił. No ja, tylko ja wiem, ja całkiem wiem. Całkiem no. obcy człowiek tak powiedział, no. Jemu obcy, więc skoro tak uważa, to jego sprawa, no. Mam też obcy. Nam też opcje, Zresztą Fernandino Torresino też jest nam obcy, więc. To prawda. Trzech obcych ludzi o sobie coś opowiada, i nic tam do tego. A my ale my komentujemy od 130 odcinków. <laughs> tak, ale robienie z tego dużego artykułu na jednym z portali to jest takie. Ale nie, dość no, i jeżeli to jest ten portal, o którym ja myślę, że ty myślisz, to. ten portal, o którym ja dzisiaj Wam opowiadałem też, to... tak? No no tak. To... to jest świetny portal. Ten portal jest coraz ten, gorszy ten, po prostu. Tak, ten, ja ten myślę, portal żyje z wymyślania głupot. No. Rok temu wydawało mi się, że już, że już, że już są straszni, a oni są cały czas coraz gorsi. Proszę, proszę nie klepać, szanowni redaktorzy, swoimi górnymi kończynami w stół, bo to się to rozlega taki... Nic nie klepie. Ja ja post... To jest twoja płytka ruszająca się cały o. czas, tylko wydaje dziwne dźwięki. No dobrze, no i co? Z Lewandinio czy z Małyszem? Właśnie, bo tam się wątki mieszają. Z Lewandinią to... Je... Znaczy, najpierw może skończymy z Małyszem, a potem zaczniemy z Lewandinio. No to, no co, to m... chyba już mówiliśmy no, o tym trochę tak. już to już sam ze sobą karierę skończył, karierę skończył histeria, no, naród padła straszna i niezrozumiała. Yy. Nie wiem dlaczego teraz przy... że... przypomniał mi się jedna rzecz. Przepraszam, że ci no. przerywę, bo faktycznie o tym mówiliśmy. Natomiast jak powiedziałeś, naród, histeria i tak jakoś mi się takie narodowe ikony przypomniały, to mi się przypomniało hasło naszego drogiego prezesa Lato, który. Że będzie podążał drogą papieża? Tak. tak? <grym> to geniusz jest. Gregorio. Nie, nie, nie, nie, to, nie jest, to nie jest geniusz. To jest absolutny pik głupoty. Myślę, że nie możesz go tak oceniać surowo, bo to jest poza jakby umiejętnością postrzegania przez niego tego. No to, to, tak, ja to, wiem, to, właśnie to zupełnie to, w ogóle. Ja nazywam to głupotą. Rzadko mam okazję. W swoim życiu spotkałem chyba tylko dwie naprawdę głupie osoby. Ale słuchajcie, ja chciałem... mi o to. No? Używam tego rzadko, ale to, co <głos> zobaczyłem i przeczytałem no to ja nie znajduję innego słowa. Tylko, że zauważ, że to jest głupota zbiorowa, dlatego, że każdy prezes posiada wiceprezesów, doradców od PR-u i tak no, dalej. A prezes latem ma bardzo wielu, bo no właśnie. właśnie ostatnio się okazało, że w porównaniu do prezesury, prezesa Michała, to ilość etatowych pracowników PZP-u się zwiększyła tam, nie wiem, jakieś 30% chyba. No ale to wiesz, no, ale wiadomo, że oni nie, nie pracują tam po to, żeby doradzać, tylko pracują po to... Żeby, żeby, żeby się na koncie zgadzało. Tak. A, to a gdyby, pracują, żeby a gdyby prezes miało. Grzegorz gdzieś tam się wkręcił w układy dla ciebie pan Grzegorz. Pan Grzegorz, tak, pan Grzegorz. Nie, nie, dla ciebie to chlato. <śmiech> pan chlato, pan pan chlato. Gdyby tam się wkręcił, to na kontakt by się zgadzało bardziej wtedy wszystkim, podejrzewam, bo to zawsze większy prestiż. I, no, ale i gdzieś tam dodatkowa. Jak dodatkowa... Starożytni, każda długa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, ta się zaczęła od dwóch głosów, tak? Z czego jeden <śmiech> pewien Grzegorza. Tak, ciekawa, Zastanawiam kto się... się, kto był ten drugi. Tak. Ale bardzo pamiętaj to, że Ale był gorszy, był gorszy przedstawiciel z Malty, który, którego Grzegorz pokonał. Więc jest, jest rzeczywiście pewien drobny sukces. Nie pamiętam, ktoś na forum podcastu zasugerował, że, że może głosował na dwie ręce. <laughs> Na co no. przypomniałem sobie przecież chlubną, chlu, chlubną tradycję sejmową. Razy... albo nawet na trzy czasami, czy przyciskając, czy przyciskając. Przycisk. A to przecież jakby nie pamiętając, były czasy posłowania pana Grzegorza. No, no wiesz, to jego posłowanie to takie było, wiesz. No ale bym I... dobra szkoła, nauczył się nie, czegoś. Nie czy ktoś go tam zauważył w ogóle przez to posłowanie. Nie wiem, chyba senatorował bardziej niż posłował. Tak, on był senatorem, tak, nie posłem? On, on był senatorem. No wiem tylko, że ani razu głosu nie zabrał. tak przez całą kadencję. No bo to Nawet, nie, nie chodzi o wyjście mównicy, czasami znaczy, powiem... zadaje się pytania, na przykład interpelacje siedząc w ławach. Po Ale sami. czy nie uważasz, Znaczymy. że po tym, jak on od dwóch lat jako prezes PZPN-u zabiera głos, nie uważasz, że to była jednak dobra taktyka? Ja zastanawiam że on, się, kto że na niego nie głosował. Zabiera, że on nie zabierał głosu. Ale zastanawiam się, kto na niego głosował w takim no razie. No wiesz, wtedy jeszcze te parę lat temu, kiedy on się na te senatory tam wybrał, to nazwisko Grzegorz Lato kojarzyło się całkiem inaczej. tak? No, kojarzyło się z, z facetem, który... Był Królem Strzelców Mistrzostw Świata, który dwa razy zdobył medal na Mistrzostwach Świata, grał w dwóch reprezentacjach, tych takich, które największe sukcesy odnosiły. Takie było nośne nazwisko, więc jak nie, ktoś tam ja podpisał ja, ja na myślę, listę... myślę, że nadal jest nośne, nadal jest znany. No tylko niestety, tak powiem, w Polsce, bo może za granicą jeszcze nie, to tak mu się trochę, te konotacje mu się zmieniły, no. Eee, a wtedy podejrzewam, jak ktoś poszedł, zobaczył listę i miał sześć nazwisk, których nie znał i do tego Grzegorz Lato, to tak się tak chętnie skreślało. No, no smutne to, smutne to. No ale to, ja domyślam się, że dlatego został kandydatem na listy. No, no tak, tak, tak. Nie no, ja on, on chciał kandydować, tylko to ja nie pamiętam, jaka partia go tam wyłowiła. Sojusz Lewicy Demokratycznej Sojusz, no, no, Sojusz sobie szukał nazwisk które znanych, które można tam poupychać i... I nie chodziło o to, żeby, żeby pan Lato zabierał głos, tylko żeby tam, wiesz, rękę podnieść wtedy, kiedy trzeba. No. Zostawmy już prezesa. Tak, no nie, no bo to, no wiesz, to, to nie już wiesz. Nie ma o czym mówić. Zresztą, Zresztą. Yy, ciekawe było to, że wypow... słyszałem wypowiedź a propos, już drugi raz dzisiaj wspominam prezesa Listkiewicza. swojego organy, nie wiem, czy pamiętacie, jak orędowaliśmy mocno, nie wiem, czy to już no, na łamach podcastu było. Jak mocno, żeby prezes Istkiewicz sobie dał spokój z prezesowaniem i że nie nadaje no, się i że, bez, że nadzieja. Tak. Żałujesz. A tuż po tym, jak został wybrany prezes lata, to od razu powiedzieliśmy, że jeszcze wspomnimy z rozrzewnieniem nie, nie, nie. Prezesa Misza. No nie, nie, Na nie. nie. Aż, nie, nie. Ta, aż tak daleko się nie pozwoli. Ten koszmarny wybór to jest po prostu z deszczu pod rynnę, ale, ale, ale to nie znaczy, że będę tęsknił za prezesem Listkiewicza. No wiesz, prezes Listkiewicz przynajmniej jak pojechał za granicę, to umiał w normalnym języku co nieco powiedzieć, dogadać się z kimś i nie robił z siebie za przeproszeniem głupka, jak to raczyłeś nazwać przed chwilą. E, ja się całkowicie zgodzę z panem redaktorem, prócz słowa robił. Bo to nie trzeba nic robić tutaj. Znaczy, znaczy wielki wysiłek w tworzenie swojego. Ta emanacja jest tak oczywista i jasna. Amplua albo emplua, bo tu nie możemy tak, tak. się. Wzrok niezmocny do... inteligencją. Tak, ale ten śmiech. Tak, to ta Bezcenny. W każdym razie Michał Listkiewicz podobno proponował prezesowi Hlacie, że tam mu pomoże trochę, bo to wiadomo, że przecież te wybory to nie jest tak, że przyjeżdżasz, uśmiechniesz się i na ciebie zagłosują, tylko no, jak w każdych wyborach. Powiedzmy, że jest parę legalnych środków, żeby sobie poprawić notowania. Jest też parę nielegalnych. No i nie wiem, jakie prezes Listkiewicz proponował Gregorzowi Hlacie. Ustalmy oficjalnie, że legalne, ale prezes Lato powiedział, że on nie potrzebuje żadnej pomocy. On sobie poradzi. No, prawda jest też taka, że, że tak naprawdę przedstawiciel Polski jest, no, generalnie nie ma szans na, na osiągnięcie sukcesów. Nie no, wiesz, bez przesady, no szansę ma. Dlaczego ma nie mieć? No Polska jest dość dużym krajem no, jednak. ale no, tak naprawdę piłkarsko się zupełnie w Europie nie liczy, no nie liczy tak no, naprawdę. w tej chwili nie, ale... w, podziale, w, po, w, w, w, w podziale pieniędzy ale wiesz co, europejskich ma to, to, to, to światowych się, to specjalnie nie ma znaczenie. Jest oczywiście, ma znaczenie. Ja chciałbym, przepraszam bardzo, ja chciałbym zamknąć ten temat, albowiem do niczego nie dojdziemy, to już nasi słuchacze doskonale wyciągnęli z tego wniosku wnioski na łamach podcastu pisząc, że no bo tam Liskiewicz powiedział, że zabrakło PR-u, to znaczy nikt nie posmarował, komu trzeba. Także no tak, no, tak. wiadomo, że o to chodzi i, i skończmy, bo tutaj... Nie, i na pewno nie ma to znaczenia, z jakiego kraju piłkarsko rozwiniętego, czy nierozwiniętego. To, czy, po, jesteśmy, mocarstwem, kandydat, tak, bo... to, czy jesteśmy mocarstwem w wydobyciu węgla, czy nie, tutaj nie ma nic do doznaczonego. Tutaj na przykład, doskonałym przykładem jest FIVB na przykład, czyli siatkarska federacja, gdzie rządzą ludzie, nie wiem, z Meksyku na przykład, gdzieś no, z Afryki. No ale tam jest też, też inna historia, o której zresztą no, już mówiliśmy, że... To dobra, to jest... ale... Właściwie we, we władzach FIVB, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze parę lat temu nie było nikogo z liczącej się nacji sportowo, więc to wiesz, to, to w tym tam świecie. Byli inni inwestorzy. Tak, w tym świecie to niespecjalnie ma znaczenie. No, czy tam reprezentacja akurat gra dobrze, czy źle, kogo by to akurat interesowało. No, ale myślę, w że łatwiej momencie. jest przebić się na przykład takim reprezentantom Anglii, no, nie wiem, tam Hiszpanii, ja ta, Francji. Chyba, chyba nie właśnie myślę, nie ma zbyt że... przedstawicieli jakichś Włochów, Hiszpanów tam. No. Tak, To co tam są, Mołdawianie? No, a pan, pan, za przeproszeniem, Blatter, to skąd jest? No, nie teori? jest to jakaś piłkarsko porażająca nacja, która zdobywa regularnie medale na Mistrzostwach no to, Europy i Świata. jest to nacja, która znana jest z posiadania dużej ilości tak, i zegang, <śmiech> zegarków Zresztą i po... krów. Pan Blatter jest po, punktualny powied, na pewno i dlatego jest prezesem. polskiej produkcji jak Patek Filip. Tak. No Dobra, dobrze. zostawmy, to teraz... a, bo Ty się wtrąciłeś mi a propos czego? A propos nie. skoków do celu, tak? I tak. że, że tak. naród się uniósł, że Adam zakończył karierę. Swoją drogą to nie wiem, czy to już mówiliśmy, czy to ktoś napisał o tym, że jak to Kamil Stoch ma nieszczęście straszne, tak, coś napisał, tak, a, to no. coś pisał w komentarzach, to już też nie będę powtarzał, ale rzeczywiście chłopina co wygra to Adam, mu, jak to się mówi, show ukradnie jakimiś swoimi decyzjami, a ja to się wywali a to, a to karierę zakończy no szkoda ja bym zobaczył ten konkurs, ale wątpię bo, bo, bo ponieważ udaje się za granicę i tam chyba w tym kraju nikt nie będzie transmitował skoków narciarskich to gdyż... był jeden skoczek, ale już nie skacze ale on do celu to, <laughs> to chyba, <laughs> chyba mu ustawili cel taki dużo bliżej. bliżej. To może, bo, może by przy... Chociaż on właściwie był dobry, bo on zawsze lądował mniej, mniej, więcej, mniej więcej w tym samym, samym punktu, miejscu, tak? Około tak, więc... 70 metra. Ich istniałaby szansa, że jak mu tam wyznaczył ten punkt, to wyląduje. To, tak. to by wygrał. I co? No i tyle. no. No jest oczywiście Dziękujemy panu Adamowi. No dziękujemy, dziękujemy. No w sumie parę jest, za co, jest no co. W zeszłym podcaście złożyli, z, z, tak. z, z, z, zrobiliśmy mu rał, Laurkę. Tak Raulkę. Tak, ja mam się jakiś problem od tej herbaty z wypowiadaniem swoich myśli. Raulkę to zrobił, Raul też trochę. W międzyczasie. E, to ja chciałem jeszcze powiedzieć? Lewandowski, e, to znaczy prezentacja. Ale coś tak z tego przyczepiliście, no, bo jakiś tam Litwin powiedział i co? Nie, już nie, nie powiedział, no. Po prostu, no. Swoją drogą to ciekawe, że w prezentacji Litwy tam, nie wiem, 3 czwarte ludzi jest z Polskiej Ligi w tej chwili. Tak. Ale to najważniejsi nie grają, bo są oszczędzani na Hiszpanię. Ale ci najważniejsi też są z Polskiej Ligi. To prawda, Sernas na przykład. <laughs> no właśnie, tak. także... Także zrobiło się w Polsce widzę o tyle fajnie, że rzeczywiście teraz jest tak, że jak jest ta przerwa na reprezentację, znaczy fajnie, nie fajnie. No, dla, pewnie dla trenerów klubowych, klubowych nie fajnie, ale nie było tak do tej pory, że tam pół kadry polskich klubów czołowych wyjeżdżało na zgrupowania i to ilość tam krajów. Ktoś tam policzył, że w Wiśle jest 17 nacji w tej chwili prezentowanych w składzie. No ale I, nie wszyscy i... grają w reprezentację. No nie wszyscy, ale. ale... Tak gdzieś połowa się, się rozjechała na, na, na reprezentację. Tak a propos to ten kolega Melikson nie pojechał i Franciszek Smuda powiedział, że oglądał go, on wcale nie jest taki dobry i nie będzie go Też Zastanawiam się, czy jest, jest nad czym się zachwyca. Znaczy kolega na, pewno, na, pewno, na pewno jest młodym zawodnikiem. On I jak był... jest młody? On ma, ma to, 26 ma 27 lat. lat. To, to, to, tak 27? No, tak no, nie 22. no, no 27, tak, a, taki młody się, no, nie jest. On no, rzeczywiście na, na tle, tam w tych dwóch, trzech meczach pierwszych mocno błysnął. Yy. No, ale żeby to robić z tego od razu, taką panikę, to jest taka trochę przesada. Wiesz co, ja podejrzewam, że to wynika z tego, że mamy jednak trochę mizerię w Polsce, jeśli chodzi o piłkarzy polskich. i każdy że jest Dlatego myślałem, każdy że jednak to... warto go mieć po prostu po tak. swojej stronie. Nie, nie, nie. każdy. Znaczy, ja chcę kop, powiedzieć, że i... trzy razy prosto już ja w, kadrze w tej chwili. Ja, ja bym bardzo chciał, żeby został powołany do polskiej reprezentacji, chociażby na jeden mecz w ramach przełamywania różnych kulturowych stereotypów, bo chciałbym zobaczyć, jak wszyscy polscy antysemici się pocą, żeby udowodnić, że on jednak nie jest Żydem. Bo już czytają takie historie. On ma matkę, Polkę. W no, kibice Wisły tak. już też się tak, trochę tam tak, nagłowili tak, i jakoś tam tak, dali jakoś, radę. Końcu, no. No, dali radę? No. no, no. no, no. On już jest swój, tak? Do no swoją drogą... Czekaj, bo znowu gubię wątki. Przerywacie mi. Jednak to Zawada porządkował trochę. Chcesz ci. powiedzieć, że podcast Mam polega na tym, to, że ty tak. mówisz, wyznaczasz tematy, a my potakujemy? Nie. No. To mówcie. O Meliksonie? No nie, no, o Meliksonie, no bo tak się trochę nim zachwycaliśmy chyba dwa podcasty temu. Tak, no mówiliśmy, że znaczy redaktor zawodowy nieobecny, który nie może się teraz bronić, mówił, że on był z zupełnie innej bajki niż wcześniej. No bo w tych dwóch był rzeczywiście, szczególnie jak ktoś robi raj właściwie z pod własnego pola karnego, sam przebiega z piłką, to od czasów Pelego takich nie było. No, może Pele robił to w trochę lepszych warunkach, bo na Mistrzostwach Świata na przykład, no ale mimo wszystko miał trochę innych przeciwników. Trochę lepszych, tak. No. Tak, tak, tak. Tak było. Dobrze, czy powiemy coś o zgrupowaniu reprezentacji nadchodzących meczach? No mówimy właśnie, że będą z Litwą grali. Tak w Litwie chyba... W Są Litwi Litwy, i. Ale właśnie no, chyba będzie, będzie więcej ludzi z polskiej ligi w reprezentacji Litwy nie niż w reprezentacji z... Polski może się tak zdarzyć, bo teraz sporo tych kadrowiczów się zjechało z, z całej Europy. No ja to nie wiem, no to wiesz, znowu jest taka dziwna sytuacja. Widziałem wywiad z trenerem Smudą, który już naprawdę... Dostał Furi. Pierwszy raz od dawna, bo ostatni taki spokojniejszy już była. Tu Furi dostał, bo przyczepili się do niego bramkarza, którego powołał tego kaczmarka z Krakowi, że to jak można powołać piłkarza z ostatniej drużyny w Lidze. Tak? Na co ten Rysmuda zapytał po Strasz. prostu: Dobrze, proszę pana, to pan mi poda inne nazwisko. Tak? Bo wiadomo, że szczęśliwy kontuzjowany, Fabiński kontuzjowany, ten. Tytoń się kontuzjował, wyjechał. Ja muszę mieć trzech bramkarzy. Kto? I zapadła cisza po drugiej stronie. I już dziennikarz stracił rezon zupełnie w zadawaniu no, byliśmy, pytań. Byliśmy na kilku, niestety, tych konferencjach prasowych, pomeczowych i przedmeczowych. I takiej dozy głupoty, jaką tam można spotkać, to naprawdę to jest... jest ja się mam dziwię, wrażenie, z mą, że ona że on jest, jest taki adekwatna, adekwatna do PZPN-u. No tak. to Zresztą to, trafił też można było zobaczyć, zobaczyć w internecie, jak w podobnej sytuacji obruszył się trener Lędczyk. To ja tego jest. nie widziałem. Zadał mu, zadał mu dziennikarz pytanie, w jakiej formie jest któryś tam z zawodników. Jak dobrze, że nie jesteśmy dziennikarzami. A chociaż sportowymi. Tak. W zasadzie. <grym> sportowym. tak, tak, tak. Dobrze, że mi się sportem nie zajmujemy <grym> w ogóle. Tak, zaczął, zaczął od tego, że nawet się nie przedstawił, tylko, tylko powiedział skąd jest, z jakiej gazety i że ma pytanko. Mhm. No i tak chyba powiedział. To, to z to trzeba uważać. Tak. tak. I trener, trener powiedział, że zaraz zaraz, a ja mam pytanko. A, a kto ma pytanko? No i już się zaczęło. I potem w jakiej formie jest tam któryś z zawodników, już nie pamiętam który. a co już Lęczyk znowu uczynił uwagę na temat. Jest do zobaczenia w internecie na temat, na temat tego, że należałoby się wcześniej jednak przedstawić mimo wszystko. A potem zapytała, gdzie pan był o 16:00. Mówi, no był trening, można było przyjść. Jeżeli pana interesuje, w jakiej formie, można przyjść, zobaczyć, jak trenuje zawodnik i tak dalej. No mówię, co to za pytanie w ogóle jest, no. no? Czy jest gotowy do gry i coś tam, a grał w dzisiejszym i, i tak już poszło, wiesz, nie no, to prawda, spotykamy się po prostu z ilością takich głupoty na tych wszystkich konferencjach, ja się nie dziwię trenerom Dostają po prostu masakrycznie kretyńskie pytania jakby można. Taki na przykład powiedzmy dajmy na to, ma właściciela klubu kretyna, a tu jeszcze wychodzi ma kretynów dziennikarzy No bo jakby nie mówić na czymś na czym może ci trenerzy nie są jakimiś z reguły mistrzami elokwencji i nie są, nie, nie zawsze nie są, są no. bardzo błyskotliwi, ale na czymś się znają, czyli znają się pro, prawdopodobnie na piłce nożnej. Lepiej lub gorzej, ale. Lepiej tak. lub gorzej, na pewno lepiej niż każdy dziennikarz, więc to rzeczywiście na takie czasami głupie, oczywiste pytania, no to aż przykro odpowiadać, szczególnie, że się na nie odpowiada co tydzień regularnie. No już pytania właśnie moje ulubione to są, a dlaczego ten nie grał, a dlaczego grał tamten, albo, hmm. albo dlaczego ten powołany, a tamten nie powołany, bo czasami mam wrażenie, że jakby tak trener chciał powołać wszystkich piłkarzy, na przykład trener Smuda, których dziennikarze mu sugerują, tak na każde zgrupowanie musiałby ze 40 powołać. W tym około 20 napastników i tak wtedy pewnie wszyscy dziennikarze byliby szczęśliwi, że każdy typ... Nie, nie, nie. Wtedy by padło, a dlaczego tak dużo A po co no ich, tak tak, <laughs> ich tak, tak <laughs> dużo? No. Ale, tak ale mieruje, ja, tak. ja bym zamknął ten temat postulatem od, odrobinę empatii do tych biednych dziennikarzy, którzy nie znają się na piłce nożnej. A muszą o tym pisać. A muszą o tym pisać tak. i muszą jakieś pytanie zadać na tej konferencji. No. Ja myślę, że oni osoby mają inne mniemanie. Ja myślę, że bo jak patrzyłem po oczach, to może i tak mówią, ale mają świadomość tego, jak mało wiedzą, to widać po nich. To zamknijmy ten. To o tak. reprezentacji myślę o meczach, no to, to, to powiemy, jak te mecze się odbędą, bo tak naprawdę. No co można powiedzieć? To nie lubię gadanie przed, przed, przed meczem. No dokładnie. No. Przyjechali, pewnie trenują. Nawet niespecjalnie wiele doniesień jest z tych treningów. Tam się nie wiadomo co się dzieje poza tym, właśnie, że były jakieś kontuzje. Tyle no. Mecz się odbędzie. Oby tym razem grali ładnie i wygrali. To wtedy dziennikarze się wreszcie nie przyczepią, bo tak to jakby. Nie, nie tak nie działa. Nie nasi. Nasi dziennikarze sportowi są dziennikarzami śledszymi, muszą znać. A propos dziennikarzy Zacz sportowych to tak gdzieś jednym okiem śledziłem, bo odbywa się. No w ogóle bardzo kuriozalna impreza się odbywa. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście. Odbywają się klubowe mistrzostwa świata w piłce plażowej w tej chwili. Nie. nie, nie, nie. Pomysł o tyle kuriozalny jest, że tam pojechały kluby znane bardzo, bo jest i Milan, jest Barcelona. E, są brazylijskie kluby, znaczy w ogóle e, z południowej ja nie wiem, Ameryki, jest klubowa piłka plażowa. No bo właśnie trochę jest, a trochę jej nie ma. Aha. To znaczy jest podobno liga włoska. Nawet próbowałem prześledzić temat, rzeczywiście jest liga włoska plażowa. Rzeczywiście Milan ma drużynę. Nie wiem na ile ma Barcelona, na ile mają inne drużyny, które tam startują, natomiast na ten turniej specjalnie nie pojechały drużyny, że tak powiem Milan nie pojechał swoim składem, którym gra w lidze no, domyślam się y, Tylko został zrobiony draft specjalnie na ten turniej Aha, ale nie, nie mówisz, że nie pojechali ci co grali nie, nie. W tej włoskiej, plażowej m m Mówię o plażowej, nawet mm -hmm. nie ci z plażowej mm -hmm. y, drużyny Milanu Tylko został zrobiony draft Czyli każdy zawodnik, który jest piłkarzem plażowym na świecie Mógł się zgłosić i specjalnie na ten turniej Każdy klub mógł sobie wybrać tych ludzi mm. Było jakieś tam ograniczenie, że trzeba było wziąć chyba Czterech z kraju, z którego jest klub Iluś tam z tego samego kontynentu A iluś tam mogło być spoza i w związku z tym sytuacja jest taka, że jest sobie mecz Milan-Barcelona i w drużynie Barcelony gra trzech ludzi, którzy na co dzień grają w Milanie. W, w Lidze na przykład. <laughs> o. Ale to, to jest dobry sposób na przykład dla piłkarzy Milanu, żeby więcej zarobić, bo nie wszyscy mogą pojechać. Tak. tak natomiast natomiast pojadą jako ktoś inny, to jest mówię, sprytne. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze pojechało tam dwóch Polaków. Jeden to jest brat Marka Saganowskiego, niejaki Bogusław, który, którego zdraftował Sporting Lizbona. A drugi, co ważne, niejaki ziober, tylko nie pamiętam jak ma na imię, Witold, no. Witold albo Wiktor ziober. No to jest... Właśnie jakoś... nie ustaliłem też tego, czy, czy on jest koligacony z Jackiem Zioberem w jakiś sposób. Podejrzewam, że tak. Nie bo coś było, ale właśnie nie pamiętam, czy to chodziło o Jacka Zioda. Natomiast o, on został piłkarz. wybrany przez Barcelonę w tym drafcie. Wobec tego była szansa, była szansa, że. Drugi, no. drugi Polak w historii wystąpił w Barcelonie. Niestety pan ziober sobie coś tam zrobił w nogę tuż przed startem. Biednemu zawsze I nie, niestety Piasek nie, nie wystąpił nie wystąpił. No no. To tak. I tak oto Bogdan Wenton nadal zostaje jedyny. Jedynie. Natomiast druga ciekawostka jest taka, że tak oglądałem fragment jednego meczu i komentator, który to komentował, yy, powiedział, że piłka odbiła się dziwnie od kępki piasku. <laughs> O, o, słodkie, słodkie. Uro. Słuchajcie, bo to jeszcze wrócę na chwilę do laty, bo, znaczy nie do końca do laty, opowiem taką dykteryjkę kompletnie no, nie... piłka plażowa się z latem... Z, z latem się kojarzy, a mi się to wszystko skojarzyło z dykteryjką, która jest kompletnie niezwiązana ze sportem. A, okay. Więc dykteryjka jest następująca, że w Berlinie jest takie miejsce, gdzie sypywano wszystkie gruzy z miasta po 1945 roku i tak na górze tam była jakaś stacja wojskowa, jakieś takie strasznie dziwne miejsce i to miejsce zostało kupione przez Davida Lyncha i David Lynch, który jak może niektórzy wiedzą, Film. robi. ma kompletnego, tak robi filmy, to jest pierwsza sprawa, ale z drugiej strony ma kompletnego świra na temat medytacji transcendentalnej. I on postanowił, że on tam na tym wzgórzu wybuduje centrum medytacji transcendentalnej. No na tym i... z tych gruzów tak, tak, na tym gruzów z To zresztą ostatnio było głośno. No, a poza tym pod, tym pod tymi gruzami znajdują się y, gruzy, czyli ruiny szkoły dla oficerów zbudowanej przez Alberta Szpera. Czyli takie miejsce bardzo faszystowskie generalnie rzecz biorąc. No, i żeby promować ten pomysł, że, że wybuduje tutaj to Centrum Medytacji Transcendentalnej, zaprosił obecnego jakiegoś szefa tego całego ruchu. Tam wiem, że w ogóle generalnie to był Maharishi Mahesh Yoga, ale kto tam przyjechał, to ja nie wiem, podobno ktoś inny, ale jakiś no, szef. Szef wszystkich szefów. Szef wszystkich szefów, Od medytacji. No i dziennikarze, którzy się zgromadzili na konferencji. To fucha, bycie szefem wszystkich szefów od medytacji. Tak no i dziennikarze którzy się zgromadzili na tej konferencji prasowej, ta propos pieprzenia wszystkiego, tak jak lato potrafił, to jednak on nie jest najbardziej utalentowany bo zapytali tego szefa z jakich powodów wybał, wybrał Berlin i to miejsce, żeby stworzyć to centrum medytacji a to kto stworzył, Lynch czy ten no on ten i tak szef niby szefów. razem, także Lynch a, niby go okay. kupił, ale tak naprawdę miał mhm. to by swoją twarzą promować ten szef kupił koledze, znaczy Właśnie. szefowi wszystkich szefów no i ten szef wszystkich szefów mówi tak no ja to w zasadzie chciałem stworzyć to centrum, żeby, uwaga, przywrócić wielkość Niemiec oh. i w tym momencie nie, za, zapadła ciężka cisza i któryś z dziennikarzy tak delikatnie w ostatnim rzędzie podniósł dwa palce do góry stał i powiedział tak, ale my już mieliśmy takiego Adolf Hitler a, tym <śmiech> a ten człowiek szef wszystkich szefów powiedział całkowicie poważnie, no właśnie, ale jemu się nie udało ojo oh, ojo oh, no, Czyli może są nie leci od Grzegorza. Nie o kim mówi, czego dotyczy rozmowa, na jakie tory zeszły. Może on nie znał historii. On był szefem wszystkich szefów od medytacji gdzieś tam bardzo daleko i może po prostu nie spotkał się z nie. Im, że trudno. czy znaczy, ja no, myślę, no, że w Indiach fastyka kojarzy się inaczej, mówiąc krótko. I ostatnio do odmiany słyszałem inną dykterykę. I wielkie Niemcy też. No, tak. może, Senior tu, Hitler. Powiem, powiem w, w stylu doktora Zawady, może. Co wy na to. No, spróbuj. Zobaczymy. Bo ja ostatnio słyszałem taki właśnie, nie wiem, taki półdowcik nawet bym powiedział. Półdowcik, półżart pół tak, tak zwany półżart. Że Adolf to od początku miał przerypane od dzieciństwa właściwie. Nic dobrego z niego nie mogło wyrosnąć. No bo jak to tak w domu? Ojciec Hitler, matka Hitler. <śmiech> ja widziałem kiedyś taką nie reklamę. Najgorsze, nie nie najgorsze. Ja widziałem kiedyś taką reklamę, która generalnie pokazywała właśnie oto mama Hitler, oto tata Hitler. Oto mama stali tak. tak. tak, tak. Mama, mama to tak, była tak. Tam była też Margaret Thatcher ta, tata Thatcher, mama Thatcher To była irlandzka reklama kończąca się Gdyby tylko używali prezerwatyw Giffy. Tak, Bo zakazana reklama tak. No, tak oficjalnie to nie ten Kto będzie trenerem Polonii Warszawa? No no już jest. jest oficjalnie, Jacek ja już... Z no, Naprawdę. Z podpisał kontrakta o, dzisiaj no, Piąty w tym jest. sezonie Trener a szkoda, Piotr Stokowiec. Nie Ale Stokowcowi się. dawaliśmy trzy mecze. Więc... Nie, nie, nie. Przedobrzyliśmy. Ja to po... nawet myślałem, że on może dłużej. Bo... Przeceniliśmy. No bo ty jesteś patriotą lokalnym świętokrzyskim, dlatego. Nie, nie, nie, nie, nie w tym życiu. Myślałem, że się po prostu znudzi i nie znajdzie się już nikt. Tutaj proszę. Nie, wrócił Jacek Z, a czy Jacek Z może mieć lepszą pozycję negocjacyjną, ponieważ prezes Wojciechowski jak go wyrzucił, to par razy mówił, że to największy błąd jego życia, że pozbył się trenera Z i że bardzo by chciał, żeby on wrócił. <grym <grym Zet. Trener Zet. Ponieważ, ponieważ prezes chce go tym razem wyrzucić szybciej. No nie wiem, zobaczymy. Ja myślę, że tam trener Z był bardzo niechętny podobno. On Nie chciał w ogóle, ale prezes no. Wojciechowskiego go namawiał, namawiał. Nie, ciekawy, no bidulek ile się, się zgodził w końcu. No i podejrzewam właśnie, że mógł na przykład sobie coś tam wynegocjować. Znaczy to, że go wyrzuci, to nie jest wykluczone, ale może sobie wynegocjował, że nawet jak go wyrzuci, to na przykład będzie mu przez gdzieś tam lat płacił tak, do no. końca kontraktu. A jeżeli ma tylko widzenia... wyciągnąć jakąś dobrą klauzulę. Tak, tak, tak. Tak jak kiedyś trener Kasperczak w Wiśle nie tak. pracował, a pracował. No. Tak. Okay bardzo dobra fucha. No. Tak, to prawda. Leżysz sobie na plaży. Jeśli pijesz, nie ma żadnych ambicji no, Ale sportowych. to nie było odkrywcze. Widzisz, wiesz, prezes Rato tre... był tak senatorem. Nie pracował, a, a pracował. Trener, trener Z i tak ma zakaz wykonywania zawodu w zawieszeniu na 3 lata, więc wiesz, on, że tak powiem, nie byłby rozkwytywany, podejrzewam, w najbliższym czasie, bo tam pierwsze, pierwsze potknięcie i czy tam nie wiadomo, czy za chwilę znowu nie, nie znajdą jakiegoś drugiego haczyka i to zawieszenie mu spadnie no tak, i no nagle tak. się okaże, że, że nie ma trenera. To, to więc... tylko świadczy o geniuszu właściciela tutaj, tak. Tak, no i w związku z tym Ebis Marek, krótko, bo krótko, 45 minut w młodej Ekstraklasie zagrał, już wrócił do pierwszego składu, zapytał się go dziennikarz, wiedziałem, czy widział się już z, z Piotrem Stokowcem, powiedział, że nie i nawet cześć sobie nie mówią. O, tak, że tam. Obrażarski jest. Obrażarski. No no to znaczy, to... Ja, szczerze, bo ja też strony. bym się obracił za coś takiego. Nie, nie, no, ale słuchajcie, no, prawda jest też taka, że Eusebiusz Smolarek nie jest przykładem wzorowo poprowadzonej kariery piłkarskiej. No. No, generalnie rzecz biorąc, zależy Niezależnie nie, od wszystkiego, ja bym się obraził. Niezależnie jak, jakby mnie ktoś do gdzieś tam wysłał znaczy, do Rezad, to Smolarek nie, znaczy, nie, jest... nie wiadomo jak pracuje na treningach. Ebi na pewno nie gra gorzej niż trzy czwarte piłkarzy Polonii. No, hmm. Jego problem polega na tym, tylko że zarabia dwa razy więcej niż pozostali. Znaczy właśnie to nie jest jego problem. tak, To jest problem, że mu taki kontrakt dał. Problemem Smolarka jest to, że nie jest piłkarzem takiej klasy, na jaki wskazywałoby jego nazwisko. No, nie, nie, no, bo on był, nie, no, miał tak moment, miał moment, Oczywiście rzeczywiście bo... zapowiadał się na... Nie, miał, miał no, dobry e... sezon, może dwa i problem polega na tym, że no, jak, od tamtej pory jak, już nie gra jak, tak jak dobrze. Jak no, setki piłkarzy. On, tak, to, tak, to nie jest, to nie jest no, po prostu no, ale, zawodnik ale, ale wybitny chodzi, i wreszcie powinniśmy to, to sobie powiedzieć. Nie, nie, no, no, nie on ale, nigdy ale, nie był okay. zawodnikiem wybitnym, no, ale chodziło o to, że on miał swego czasu szansę zostać naprawdę takim, wiesz, przeciętnym, ale takim solidnym napastnikiem w europejskich lidach. Problem, problem polega na tym, że, że, że w którymś momencie z absolutnie zmarnował swoją historię. Znaczy on na niewielkości trochę poczuł, bo przecież on tak. miał, był taki moment, że on zostawał bez klubu, Uderzył, miał sporo w dobrych propozycji, no, do, się w dobrych chodzi. klubów, się a z... poszedł gdzieś tam grać do Grecji, bo tam mu więcej płacili. Tylko, tylko po to poszedł do tej kawali. No, gdzie tak? zresztą Kiepsko grał, znaczy miał, miał dobry start, potem znowu grał Kiepsko. No i w końcu no, ale w kawali w... jak to w kawali. No, ostatnio ten tak. trener Kasperczak się też pożegnał z posadą trenera w kawali, hmm. bo prezes właściwie sam ustalał skład. Sam o wszystkim decydował. Skąd my to znamy. A, a wyników nie było, i za to poleciał trener. No, Także to każdy ma swojego własnego W I w końcu z no. w końcu, w końcu klubów typu Szwejernort czy Czy ląduje w młodej to, tak. Ląduje w Polonii, Warszawie. No nie, ale w prawda w jest taka, że wiesz, no, gdyby Smolarek nazywał się Kowalski i zarabiał trzy razy mniej. I był takim właśnie szarym piłkarzem Poloni Warszawa, to nikt by, nikt by go do rezerw nie wysyłał. Bo, bo ja, no, ja no, wartościowym no, zawodnikiem. On nie jest najgorszym zespołu. piłkarzem w Polonii na pewno, no, czymisty, a nawet ale jest jednym z no, lepszych. No, mimo, wszystko. No, mimo wszystko jest jednym ale wiesz, no, to, ja na przykład no, nie wiem, no, to, to trzeba by było zobaczyć, czy on na przykład przykłada się do treningów, jak on funkcjonuje, no, wiesz, w duże nie wiem, Ale ja, ja, leszy, ja, czy jest, ja oglądam. Mecze, czy mecze pracę, Polonii no, no, to to i wiesz, to nie jest tak, że tam gra dziesięciu ludzi i smolarek, który odstaje, I im przeszkadza. No nie, no no, tam no tak, generalnie nie, większość tak? odstaje. No, i w tej przeszkadza. chwili właśnie wszyscy, wszyscy sobie przeszkadzają, bo jak się ma co dwa tygodnie nowego no trenera, ta, a, to, to. trudno to wiesz, sobie nie przeszkadzać. I, I ciągle skład się zmienia, to ci są wysyłani. Tam teraz był też taki piłkarz brzyski, co to raz ląduje na ławce, na trybunach, gdzieś tam wraca do pierwszego składu i tak właściwie połowa piłkarzy tak rotuje cały czas, więc no z tego nic dobrego nie będzie. Jeśli Jacek Zieliński zostanie no, to, do końca. Ale sezonu, obrażać, się, obrażać się na stokowce, myślę, że to nie była decyzja stokowca. No. No, no, ale nie mnieją, On niestety sfirmował własnym nazwisko. Dokładnie no. tak. Yy, Dokładnie. I jakby tak. wiesz, no ile trenerzy pozostali, on był w trudnej sytuacji, wiadomo, no bo on tak wylądował trochę znikąd na tym stanowisku, w którym wylądował, ale no wiesz, Polonia z takim składem powinna być w czołówce polskiej ligi, a drugi sezon z rzędu broni się przed spadkiem, i jakby jedyny, jedyny wspólny mianownik prezes powiedział, że Ja, ma tylko, tak ja tylko chcę tyle, powiedzieć jedną rzecz, bo generalnie to już rozmawialiśmy ten temat tysiąc razy, natomiast. Jeżeli ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek uwierzy panu Wojciechowskiemu w to, co on mówi, to będzie naprawdę ciężkim idiotą, bo jeżeli my tydzień temu słyszymy, że on mówi, że Stokowiec to nie jest tak, trener że ma... przypadkowy, I że na dłużej. że on jest na dłużej, że on podbił jego serce swoją pracowitością, a następnie po tygodniu go wyrzuca, Znaczy nie wyrzuca, no zdejmuje no, go z postaci, zdejmuje no, go. No, ale będzie asystentem, no, tak, no ale to znaczy, co to znaczy? No to znaczy, że on wiesz, no, no, że to znaczy, jest... że rozmawiamy o prezesie Wojciechowskim, tak, który pokazał no to dokładnie. niejednokrotnie, no. cóż to, to zostaw, zostawmy tą polonię, no, mam nadzieję, że oni się jednak utrzymają, bo jest parę gorszych. A jak już jesteśmy przy zawodnikach, którzy może nie mają ambicji na to, żeby cokolwiek osiągnąć, natomiast z chęcią podpisują kontrakty, no to wygląda na to, że Dudek jednak zostanie w realu. A niedawno przeczytałem, gdzie ja to mówiłem, proszę. Podobno będzie chce walczyć o miejsce na euro jeszcze w kadrze polskiej. Ja to mu raczej chyba się no nie uda. Ja słyszałem, uda. Że, że, że prowadził rozmowy ale z... z drużynami z Anglii, więc... Tak, tak, prowadził, no ale on prowadzi... Znaczy, ja, no, to... Na razie na razie, na razie, razie. to też jest się saga, tak, że podobno, się... podobno kontrakt zaproponował mu Real. Tak. A czy go przyjmie, czy się zgodzi na to, no to... Ta saga się ciągnie od pięciu lat mniej więcej. Ja na jego miejscu bym ten kontrakt podpisał, jeżeli został tak, zaproponowany. 38. 38. No właśnie. No to... no to już wiesz, znaczy no. Saar ma 40 parę i jeszcze broni, więc Jak? Y, i to całkiem nieźle. Tylko, tak. że my mamy kilku y, młodych bramkarzy, nie powiem, że lepszych od Dudka, nie, ale ja nie mówię młodszy. Ja nawet nie mówię w kontekście nie, euro, bo na tylko, euro, to na to euro... Zastanawiamy się wiesz, nad, nad, nad jego karierą. Nad samym bo faktem, właśnie, no, bo ileż można, to bardziej rząd w tej chwili już nawet nie jest drugim bramkarzem w reali, tylko trzecim, więc szanse na grę, grę ma żadne, no, bo jest, jest inny bramkarz młodszy i raczej no, on będzie ogrywany. Musisz się zastanowić, czy chce jeszcze pograć piłkę, czy nie. Czy no. trzepać w tak zwaną kasiurę. No. No. Bo w, Wang, w Anglii jakiś mały klub zapłaci mu mniej zapewne, ale ja ale sądzę, że... No, będzie grał. No. Tak, że jeszcze jeśli chce sobie pograć na jakimś sensownym poziomie, no, no zobaczymy. No, ja mówię, to jest tak, ja już kilka, raz, kilka razy słyszałem z Dudka, że teraz chce wrócić do gry, już, już nie chce siedzieć na ławce, a w efekcie dawał się skusić i podpisywał kontrakt z Realem. No tak. Jego wybór. On już no. swoje wygrał w sumie. Jego tak jakoś tak, że... tam po ludzku, no wszystko rozumiem. A jak jesteśmy przy konfliktach różnych, to nie wiem czy słyszeliście o konflikcie w reprezentacji Anglii. Od, związanej z pozycją kapitana. Bo Anglicy jakoś bardzo cenią pozycję kapitana w swojej reprezentacji. No to nie jest wyjątkowa. To jest, tak, tak, tam tam, tam się tam to historia, inaczej. Dokładnie i w tym momencie tam jakaś straszna afera jest. No bo mówisz, znowu John Terry został taki. Capello odebrał Ferdinandowi mm -hmm. to. Nie twierdzą, że nie jest złym kapitanem, ale od, od, oddał Teremu i podobno większość szatni zareagowała na to w bardzo zły sposób. Oczywiście, znaczy, z John Terry no to wiadomo dlaczego mu została odebrana opaska kapitana, ale to jest tak, że jak ja pamiętam, jak przychodził Mourinho do, do Chelsea i mówił, pierwsze co zrobił, to właśnie o, o, dał, dał opaskę kapitanowi, właśnie Johnowi już że to jest tak, a, a, tak naturalny. Kapitan drużyny. Bo tak nie wyobraża podobno, sobie kogoś, kogoś tak, innego na tej pozycji. Bardzo mocny I tak samo jest w reprezentacji, że on ma po prostu taki mocny wpływ na, na, na, na drużynę. Tak kiedyś podobno miał David Beckham. Znaczy wiesz, no wiadomo, że to le lepiej jak jest tak, jeśli kapitanem jest ten naturalny przywódca. Bo I że podobno jest... właśnie tak, tak jest John Terrym, no ale Tego jeżeli, problem, problem problem, na tym, jeżeli to znaczy, większość piłkarzy się temu sprzeciwi. Ja to znaczy, problem polega na tym, że w, szczególnie w Anglii ktoś, kto jest kapitanem powinien jakby... opinię. Tak, albo... No, ten taki anglosaski trochę sznit. A, a tak. poza tym jeszcze powinien... Albo być bohaterem jak David tak, Beck. A powinien jeszcze cenić to, że jest kapitanem. Bo ja na, usłyszałem taką jedną historię i to mi dało do myślenia, bo... Terry jako kapitan dostał na Wembley własny taki boks, jakiś taki tam loże, w której, w której mógł siedzieć. I no wiadomo, że to było coś, co wynikało z tego, że on jest kapitanem Anglii itd. i tak dalej. I ta loża jego była po prostu nieustannie na sprzedaży w czarnym rynku i bardzo różni ludzie siedzieli w tej loży. No to, to jakby świadczy o tym, w jaki sposób on traktuje to bycie kapitanem. To, że on ma bardzo mocny charakter i to, że mało kto mu w twarz powie, że mu się to nie podoba, Coś, co on zrobi, no to tak jest, to prawda. Natomiast no, za jego plecami generalnie ci piłkarze podobno to nie jest najlepsza metoda na budowanie zespołu, który. No to oznacza, że, że de facto jego kapitanowanie nie ma sensu, bo, no, dokładnie. bo chodzi o to, właśnie, żeby kapitan był tym kimś, kto ciągnie drużyny za sobą. akurat Rio jeśli... Ferdinanda to raczej wszyscy. W... No to Rio tak. Ferdinanda to jest. W tej też... Anglii, Anglii jest ciężko, ze względu na to, że tam to Ja na przykład jest, nie rozumiem, jest... co on mówi. Do... Ja nie gram w reprezentacji Jest Jest, a, a, Jelenia rozumiem, no, to jest śmieszne. No. Ale to jest kapitanem, no tak, to, to prawda. Czy znaczy, tam w Anglii to w ogóle mają już od dłuższego czasu problem z gwiazdami? Bo oni, mimo wszystko, tam są cały czas niesnaski i, i między klubami i zawodnikami y, poszczególnymi, i tam generalnie rzecz biorąc, ta atmosfera od lat funkcjonuje no, fatalnie. No. To widać było na mistrzostwach świata, że. No tam nie grało, że nie gadali ze sobą, że tam są jakieś bardzo poważne problemy między sobą, tam mówiło się o tym, że jedni mają pretensje do drugich o odpuszczenie meczu i utratę mistrzostwa Anglii i tak dalej, i tak dalej, w jakichś takich historiach I, i to się regularnie powtarza w reprezentacji Anglii, no i ta historia nie zmienia tego. No, no, no wiesz co, ja myślę, że to, to nie jest tak, że reprezentacja Anglii jest jakimś wyjątkiem, no, w, w każdej grupie ludzi, szczególnie, że w reprezentacji ląduje zawsze już ta, ta, ten, ta wierchuszka, tak, no, tam nie ma przypadkowych piłkarzy. Tam z reguły lądują piłkarze, którzy w swoich klubach są wiodącymi postaciami. Często jest tak, że kilku kapitanów swoich drużyn nagle jest w jednej drużynie reprezentacyjnej, więc no, tam zawsze będą konflikty. No, to jakby to, to, to w każdej reprezentacji, a w, a w każdym klubie też nie jest tak, że wszyscy nagle się polubią i, i, i ale wieś, są to, się to na mały, na grę. Ale to już jest właśnie zadanie dla trenera i dla kapitana między innymi. Dlatego nie wiem, czy, czy, czy, czy jest dobrym pomysłem wracanie z opaską kapitana do Johna Terrego, No to pewnie pewnie, wiesz, pokaże czas, bo z drugiej no. strony jeśli ma być kapitanem ktoś takim figurantem, a naprawdę i tak szatnią urządzi, kto inny, to też nie ma sensu nie, no tam w Anglii jest, no jest jeszcze Steven Gerrard, który też mógłby być kapitanem który jest kapitanem przez Liverpoolu od lat nie wiadomo ilu i tak naprawdę współrządza Liverpoolem, więc, więc tam tych piłkarzy jest kilku, które mogłoby tą opaskę kapitanu nosić w ja mniej że, kontrowersyjnie. Że ja angielscy dziennikarze jako przyszłego kapitana reprezentacji po mistrzostwach Europy w 2012 roku upatrują tego kapitana w Buenie Runeju, a ja jakoś wątpię. Znaczy, wiesz, to niewątpliwie jest na boisku, jest w bardzo wyborach. Ale jakoś nie za bardzo wierzę, bo on tak samo charyzmatycznie decyduje często. Teraz już może w mniejszym stopniu, ale ja pamiętam jego mecze, kiedy tak naprawdę on prowadził grę Manchester United i decydował po prostu, gdzie, jak zaczynamy tą akcję. To jest tak jak. Nie wiem, w siatkówce jest, że no pokazujemy, różni... jaki schemat rozgrywamy, tak samo tutaj, Było po prostu Runej decydował o to, jak tu, jaki schemat rozgrywamy. No różni, różni są kapitanowie. No na też nie był jakimś wybitnie yy, człowiekiem, który pewnie na przykład poza boiskiem brylował yy, w drużynie, tak? Więc to, no, kapitan to nie musi być ten taki najbardziej wyszczekany zawsze. To, to nie jest. W... Moim... Rojkin pewnie nie był najbardziej wyszczekany, ale Kto? najbardziej waleczny, Rojkin. No, wyszczekany też trochę był. Wykopany <głos> o, był na akurat. Jak już jesteśmy przy Anglii, to uwaga, cytat. Tęsknię za Anglią, mam tam niedokończony interes. A to uh. Jose Mourinho. No dokładnie. Jose, Jose przepraszam. Jose Jose. Jose Jose. No, jak zwał, tak zwał. <głos> Jemu tam się coś w tym Madrycie chyba przestaje podobać. No, no to ten już, ten już tak mówiliśmy za mocno, dwa tygodnie mocno, tak, temu. Tak, tak. Chwilę, ale... Tylko pytania, gdzie? No bo to jest tak... Liverpool? Może być, no. Może być Liverpool, może być Manchester City, który będzie miał zaraz wolną posadę trenerską problem, na 100%. Ale czy wyrzucą? Problem z Mourinho jest taki, że Mourinho podobno najbardziej to by chciał do Chelsea. Nie. Właśnie on nie. tak chciałby do, United, on do chciał United, do United, nie. tylko że problem, że jak teraz... on się że... teraz marzy, wiesz, legenda. Tak, że musi ze 2-3 lata poczekać jeszcze. Mierzenie się z legendą I a. teraz, jak pójdzie do Chelsea albo pójdzie do, do, City. do City, to potem będzie mu bardzo ciężko pójść do United. Nie, no w Chelsea to nie, bo w Chelsea już był, no to co tam, jak pójdzie drugi raz, to już wiele no to nie zmieni. Do nie. City gorzej, no bo tak, tak z City do United to taka ścieżka jest... Znaczy, no nie. nie dosyć, no. Prawda jest taka, że, że generalnie rzecz biorąc, Murinio by się tym nie przejmował. To ma w głębokim poważaniu tego typu rozważania. Może i tak, ale w tą stronę, wiesz, w drugą stronę transfery zdarzały się częściej, bo to takie trochę było zawsze degradacja sportowa, tak, że tam z United do City to sobie możesz odejść. Bo... No wiesz, no, problem jest, znaczy wiesz, tu jest szansa jeszcze tylko i wyłącznie dla Murinia taka, że w City są pieniądze. No. No, w tej chwili chyba największa nawet no, w, angielskiej, więc... w angielskiej piłce, bo nawet już Abramowicz chyba tyle nie płaci, co, co w tej chwili City na potęgę tam ściąga. No na właśnie na prawo więc i tutaj, na lewo. Więc tutaj, tutaj, tutaj, może dlatego tak kokietuje tę Anglię. Mancini jest na wylocie absolutnie, więc. No to tak, to na pewno. No ale jakby tak zakończył sezon w Realu, nic nie osiągnąwszy, to byłbym zaskoczony. To wtedy miałby, mógłby potem mówić, że ma w Hiszpanii niedokończone sprawy i mógłby, A, mógłby chcieć wróci. do niej wracać. tak? Więc to wie... Mógłby jakoś tak padło, bo i Benitez też mówi, że chętnie by wrócił na wyspy. Ja myślę, że Benitez to tam pręd, Benitez prędko ma nie wróci. Du on, dużo, dużo mniejsze możliwości i szanse niż mówiło. Siła mówiła. rażenia nazwiska mocno zmalała na... no. jego. A za to na przykład trener czeski Franz Straka, Franciszek. Straka. Franciszek. Franciszek. To Franciszek. Tak, tak. W ogóle mieliśmy... Ale kilka... on podobno po przeczytaniu kilku notek w internecie. Yy, on przeczytał, czy oni przeczytali? Nie, on przeczytał i zdecydował, I zgłosie, że to jest dobry tak? pomysł jednak. No ale to nikt mu nie zaproponował Nie, nie oni pomysł. się po niego zgłosili, a Aha. on wtedy wygooglował ich, przeczytał kilka notek i podjął a. decyzję. No ja słyszałem, że, fajnie. Ja słyszałem, że rozmawiał z jakimś piłkarzem. Yy, tak, z Mirosławem Bożokiem jeszcze porozmawiał. O, no. Po no wiesz, wiesz, to zrobił wywiad środowiskowy. słuchaj, słuchaj to fajne to fajnie, mieszkanie dają, mi jest ok, tak? Dają no jakieś samolot. do morza blisko, plaża jest. Jest może, jest morze, O, to o. fajnie, bo u nas w Czechach nie ma morza. Super. No to Czyli to tak kiedyś, to, to, kiedyś to fajnie pamiętam. będzie, nie? A jest widok na morze z tego mieszkania, czy tam z tego domu. No to świetnie, to biorę. Stadion nowy jest. Nówka, no, nówka, to w kanówkach no. w Światło tak. gaśnie czasem. Bo no. są w piątek <grym> tak, tak. mecze w Polskiej Lidze. <grym> bo po prostu światło, światło, światło zgasło. Także... Fazy nie było. No, to, to się zdarza. A w ogóle w Polskiej Lidze tak um, paru trenerów ostatnio znowu poleciało. To jest taki okres właśnie. Zauważyłem, że tak. Wiosna. No. 3-4 kolejki i już jest taki pierwszy rzut. No, wiosenne osłabienie. No, za kolejne 4-5 kolejki Jak będzie, będzie drugi, razy, rzut, drugi rzut. I, w... tak, i potem tak już posezonowy. Tak, no i czasami jeszcze taki tuż przedsezonowy. Także tak. ja w ogóle w polskiej lidze utrzymać się w klubie od początku do końca sezonu, to jest duży wyczyn. Powinni rzadko medal dawać, komu... PZP da, powinien takie zimnia, nagrody, karkaowy, nagrody, kakaowy kakaowy tak, Ta, Tak, ostatnio, ostatnio słyszałem na przykład, że piłkarze <laughs> Korony też chcą zwolnić Sasala tak. i dlatego, że korona, dlatego Korona tak kiepsko gra. No jak patrzyłem ostatnio na te bramki Krakowi, to mam wrażenie, że bramkarz chciał zwolnić salę. No, no trochę mu boiska pomagało, bo tam no. rzeczywiście kulawo było strasznie. <grym> Raz, ale, ale, ale w no jednej bardzo... bramce tak, ale pozostałe dwie no wyglądało no, to ba... Obrona zresztą też tam też ba, pomagała, bardzo nie przeszkadzała. Ale... Tak, tak, to prawda. Także. Będą no przyjaźni. Tak, no wiesz, Krakowia potrzebuje punktów, bar, bardzo potrzebuje i co ciekawe... A Krakowie zakładała koronę. Już trzy punkty mają tylko do, do, do, bez, no nie do bezpiecznego miejsca nie, ale do, do już trzy punkty straty właśnie do Arki nie, no. także to już nie jest tak, że Krakowia na pewno spadnie, tylko mają, mają szansę. No w ogóle ja tam mam wrażenie, że w polskiej lidze to, to taki jest stały scenariusz, że jak walka o mistrzostwo w Wkracza w decydującą fazę, tak się wydawało, wydawałoby się, że te czołowe drużyny powinny tak lać wszystkich na prawo i na lewo, tu zwycięstwo po 3-0, po 2-0. I taki wyścig, właśnie prawdziwy o tytuł. A u nas to jest tak, że tu Legia przegrywa, Jagiellonia przegrywa. Wisła remisuje, to już jest do przodu, tak? To już, no, no, już, już jest do przodu, no, nie no. Wisła ale, ale, ale remisem jest... czasami jest do przodu. No tak, tak no tak, wiesz, no, ale takie to jest, wiesz, takie, też nie może to jest taki wygrywać, wyścig, no. wyścig żółwi trochę, bo tak bardziej mistrzostwo zdobywa ten, kto mniej przegra, a nie, nie ten, co więcej wygra. No. Jak Jelonia zupełnie w odwrocie probierz, mam wrażenie, trochę się pogubił jednak w pewnym no, momencie. No, tam, tam Waliliśmy jest... go bardzo, ale... Tam chyba ma problem z piłkarzami po prostu. Chyba się nie dogaduje z nimi. Nie dogaduje się. Na pewno z Frankowskim się dogaduje słabo. No zupełnie nietrafiony pomysł. Grosicki, ściągnięcie tak. Grzelaka, tak. który się skontuzjował. No i Jagielonia z kandydata na mistrza niestety już chyba może się pożegnać z tymi. Tylko nie bardzo mają to wyprzedzić z drugiej strony, bo, bo Legia nie bardzo. Nie chce, nie chce. Tak, tak, podejść chcę. to nie może. Lech niby ściga, ale on miał sporą stratę, więc jeszcze tam trochę zostało do odrobienia. Tak a propos, jeszcze a propos polskiej ligi, to właśnie Oglądałem w pewnym momencie, znaczy na dwóch telewizorach. Na jednym był ten mecz tego Beach Stokera, o którym wcześniej mówiłem, a na drugim był mecz Polonii Warszawa na stadionie na gdzie są kępki piasku. Nie, tak Tam patrzyłem, to znaczy. zastanawiałem się, gdzie, gdzie jest lepsza Murawa. Tak. <głosy> Wyglądało to dość nawet dość podobnie, tak. No tak, Tylko tak. na Polonii była taka ciemniej, ciemniejszy Ciemniejsa. piasek mieli trochę. <głosy> Więcej wody było. Tak, tak. Bo oni mają boże. rzeczny, a tamci mają taki no, no, no, tam. morski, morski, zamulony troszkę. Tak, tak. To zwisły tam pewnie. Przy, przywiało trochę. <laughs> Słuchajcie, to myślę, że teraz przejdziemy do tematu, który jest tematem, może nie głównym, ale ważnym, losowanie, co było. I którym... mistrzów, tak, o tym mówimy. Mistrzów, tak. Tak. No Ja wiem, że takie ważne, no to wiesz, to znowu jest gadanie o, przysz o przyszłości. No, tak, wiesz, no, wylosowali. To no, tak oni redaktora Zawady, tak on, on lubi Oni tak, tak, tak wylosowali, że mam no wrażenie, że naprawdę te kulki znaczone były, bo to... Wszystko jest tak, jak, tak, tak jak powinno być. No. Tak. Nikt, nikt z nikim się nie spotyka za wcześnie. No, Manchester gra z Chelsea. No, okej, okay, tylko że no, jak, jak ktoś tam słusznie napisał na, na, na forum, że mecz manchester Chelsea trochę teraz jak mecz Kulawego ze ślepym. Także... Znaczy kulawy Manchester jest na pewno, no. liczba kontuzji jest, jest porażająca. No. Nie, nie, no tak mam wrażenie, że tak, tak wyszło, żeby właśnie w półfinalach zagrali ci, co mają zagrać, żeby przypadkiem w finale nie było dwóch klubów z tego, z tego samego kraju. Yy, Czyli bo... rozumiem, że przejdzie tak yy, szachtar, szalkę no. i Tottenham. Tak, tak. No to jak kibicuje gorąco Tottenhamowi. Nie, no ja to wiesz, no o losowaniu. No to losowanie jak losowanie, no ktoś tam z kimś musi zagrać, no to wiesz, no, jakoś to trzeba wylosować i ja bym tutaj się nie. Nie rozwodził. Ja nie zauważyłem, że za pan redaktor w ogóle tak niechętnie mówi o meczach, które się jeszcze nie odbyły, o szansach. Nie. No bo to tak się Historia to... ostatnich podcastów również. No, można się poważnie naciąc. do tego jest tam potrzebny redaktor Zawada. Który... Tak, on tak, lubił roztaczać tak. wizję przyszłości. Tak, tak, tak. Z reguły się nie sprawdzają. Ale bo, jak potem błyskotliwie udowadnia, że jednak ja nie miał tak. rację. Nie, nie do końca, że generalnie sypie głowę popiołem Ale, ale próbuje udowodnić, że jednak miał rację. Tak. W międzyczasie. Tak, tak, to nie, to ja mu zostawię to za tydzień w następnym podcaście mnie nie będzie, to wtedy akurat będziecie mogli sobie podywagować. No właśnie, bo tutaj się wybierasz na jakieś mecze, tak? To Mam nadzieję, się. że się wybiorę na jakieś mecze. A propos właśnie... Posiadasz już bilety zakupione? Biletów nie posiadam, Gą... gdyż okazało się, że kupienie biletów w Polsce kosztuje dużo więcej niż A nie kupienie biletu swoje... na miejscu. swojego brata po prostu wysłać? Nie to... ma daleko. Pominę ten temat, dobrze? <śmiech> Pozwolisz. Pozdrawiamy. Nie, no dojadę sobie spokojnie, dolecę i sobie kupię bilet. Jeszcze nie wiem na który mecz. Jest też pomysł, żeby pójść na mecz Division 2 na przykład. Zespołu no. Leighton Orient, bo gra akurat no, jak najbardziej. Tego w ten weekend, bo niestety wszystkie wyższe ligi mają przerwę na reprezentacji, ale Division 2 nie, więc można zobaczyć mecz Division 2. Jest tym, jestem, jak tak wygląda taki stadion. Klubu z Division tu, jak w ogóle wygląda tam cała oprawa, jak to, jak to jest? No, my byliśmy w porównaniu na stadionie do... z czwartej ligi, a nie, chodzi mi bardziej o stadion, ale razem właśnie z meczem, jak z meczem. Jak, mm -hmm. kibicy, jak, jak to wygląda? Czy to jest, wygląda no jak teraz w którymś klubie było tak, że Polacy dostali 80% zniżki na bilety. Tak, po tylko żeby przyszli na mecz jakieś, ale to była jakaś czwarta czy piąta dywizja, to jest w ogóle. No, to nie, to nie. To Jakoś to tak, prawda. że chcą pobić klubowy rekord, tam mieli chyba 3600 widzów na którymś meczu pucharowym no a że tam wielu Polaków pracuje, no to oni chcą ich zaprosić za 80, na co się obrazili angielscy kibice, no bo, no bo czemu, czemu Anglicy mają płacić normalny bilet, a Polacy mają płacić mniej, no, to już niech zrobią, no, to niech już zrobią wszystkich 80% mniej biletów i ten rekord może wtedy zostanie pobity. No nie, to ja podejrzewam za 100% biletu, który mam nadzieję nie będzie bardzo drogi, zobaczę właśnie jak to wygląda, czy to wygląda jak poważny mecz, no bo mecze powiedzmy czwartej czy piątej ligi w Polsce, no, z całym szacunkiem dla na przykład Polonii Białego są nie bardzo poważne nie wyglądają jak poważne jak ktoś zobaczył te wszystkie złamane nogi z początku zeszłego sezonu to bym <głos> stwierdził inaczej nie, ja rozumiem, chodzi mi bardziej o oprawę wokół że tam, no, no prawa. Się... potem też jest poważna o, gipsy, nie, nie, nie. No, śruby <głos> nie no bo boisko chociażby wiesz komentarze, ma... komentarze są bardzo poważne akurat Stadion Polonii Białogon ma wszystkie miejsca siedzące za <głos> Tak, no to właśnie dlatego chcę zobaczyć, jak to wygląda w angielskim. No ja tylko. do wszystkie jest jedynym województwem w Polsce, które ma trzy stadiony, w których wszystkie siedzenia miejsca na stadionie są zadaszone. No, Pochwalił jak tak. Pomijmy to, bo zapytałbym się, ile tych miejsc jest. Oj nie liczba, ale jakość. Ze 40. No wow. może przesadziłem. <głos> Ze 35. No my byliśmy z redaktorem Zawadą na stadionie, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, MK Dons, który, tak. który wyglądał tak, jak nie wygląda... 80%. Wyglądał tak, jak nie wygląda. Jak tak, <głos> wyglądał tak, jak nie wygląda 80% stadionów nadal mimo wszystko w Polsce, tak. Polsce. także. No ja zobaczę, tym bardziej, że no w Londynie i tak jest, jeśli dobrze liczę, 5 albo 6 dużych stadionów, takich dużych, poważnych stadionów. Ciekaw jestem, jak do tego jeszcze wygląda taki dodatkowy stadion dla drużyny, właśnie I tych jakichś tam mniejszych stadionów. Ligi. Też, jest. też jest pewnie sporo. Zresztą Kilka, doskonały, doskonały jest, bo yy, y, y, y, y, y, y, oczywiście tam przeglądałem sobie mapę Londynu, y, próbując tam sobie mniej więcej zaplanować co, gdzie i jak, tym bardziej, że tam na przykład, żeby metrem gdzieś dojechać, trzeba od razu mniej więcej zadeklarować, na które strefy chcę sobie bilet kupić, taki tygodniowy, więc sprawdzałem, w której strefie są rzeczy, które mnie interesują. I gdzieś obok któregoś stadionu, tylko w tej chwili nie pamiętam obok którego, nagle jest taka... Znaczy nie na zdjęciu, tylko na, na mapie jeszcze, bo na zdjęcie się nie przełączyłem. Jest taka, takie puste miejsce i to ogromne puste miejsce. Tak jakby tam był jakiś las czy coś, ale nie jest to zaznaczone jako las, więc przełączyłem się na widok zdjęcia i okazało się, że cały ten teren gigantyczny to są boiska piłkarskie. Widać je podobno bardzo ładnie z samolotu. jak się. Powietuje. Ale po prostu jest to niesamowite. Tych boisk jest nie wiem z 500 tak na oko. No, no, jest, no... Jest, jest, jest podobno, nie, nie widziałem, bo już do Londynu nigdy nie leciałem, ale jest podobno tak, że jak się leci samolotem, to <coughs> można to zobaczyć i wygląda ja to naprawdę imponująco. Nie wiem, to jest albo, ja pamiętam, obo, albo obok Stanford Oglądają. Bridge, albo obok Emirates. Ja pamiętam, no, że albo... oglądałem kiedyś, kiedyś film o człowieku, który między innymi zajmuje się tymi boiskami. I to było tak, że. To tam chyba nie obok Emirates, bo ja tam nie widziałem takich boisk. To może. No mówię, mogę, mogę coś mylić. No, na pewno koło jakiegoś e, stadionu w Londynie. I tam, tam jest kilka lig w ogóle takich amatorskich lig, tam jest kilka lig na tych stadionach rozgrywanych tam są szaty. W tym drugie jest to jest, tak jest, to, jest tak. to. Znaczy sz, sz, sz, no szatnie, Nawet ale, szatnie są. Ale wiele tych boisk to jest tak, że one się dosłownie linia w linii się kończą. Więc no. jeżeli na, na jednym boisku jest aut, to piłka od razu ląduje na boisku sąsiednim i po prostu jest tak bardzo ciasno. No ale to e... pokazuje, dlaczego w Anglii na przykład ma większe powodzenie i większe sukcesy niż u nas między innymi. Na przykład, tak. Chociaż powiem, że większość pustych było tych boisk. Na tym zdjęciu. No to może zdjęcie W, go, w, goglu, w, goglu, w goglu, Może to było druga w nocy. Pusta. Ja Nie pamiętam, ja pamiętam Nowy, jak, polarna druga jak pusty. razem z naszym Max znajomym Max to było zajęte, <laughs> naprawdę. Podróżowaliśmy po Holandii, wylądowaliśmy któregoś dnia jakimś, na jakimś kempingu i rano Krzysztof się obudził, zniknął gdzieś za krzaczkami, w celach wiadomych. Po czym wrócił taki zachwycony Kazał mi brać piłkę i mówi, chodź szybko, chodź szybko. I wyszedłem za te krzaki i okazało się, że na tym kempingu jest Stawiąty. po prostu przepiękny Na 40 tysięcy miejsc. <głos> Sam, stojący pusty. Jest absolutnie przepiękne, absolutnie przepiękne bolisko. Genialnie przyciętą murawą, z porysowanymi liniami, z siatkami, z korągiewkami, ze wszystkim. On po prostu jest na kempingu. Jak panie też wyglądają szybko. porysowane linie? Takie... Zadrapane. Zadrapane, Zadrapane. Dawno nie odnawiane. Nie, nawet użyłem słowa porysowane, ponieważ nie były kredą, tylko były pomalowane. Murawa była pomalowana na zielono. Były no, ładnie nie, linie były na biało, a tak. I piękne boisko i potem zaczęliśmy podczas podróży dalszej rozglądać się za boiskami jak to wygląda i okazało się, że tych boic jest dookoła po prostu niezliczona ilość. i Wszystkie takie właśnie ładnie utrzymane, przygotowane do gry, taka, że aż chce się po prostu na niej biec. Co też uczyniliście. Uczyniliśmy, oddaliśmy po dwa strzały, a że nie było <śmiech> siatki za bramkami, to trzeba było iść daleko po piłkę, <śmiech> więc już trzeciego nie oddaliśmy i położyliśmy się na murawie. Okej. Okay. A czy my mówiliśmy o naszym bokserze nowym, znaczy no nie jest nowym, no o naszym bokserze budowlańcu, o pa Pawle Wolaku? No Reaktor Zawada tylko, że tak powiem, nadmienił, że należy na niego zwrócić uwagę. Mhm. To też zacząłem zwracać, no ale on akurat w ostatnim okresie chyba się nie bił z nikim ostatnio. Od, od czasu, od kiedy trener, trener Zawada, co ja gada, na ringu. redaktor Zawada na ringu, tak, poza ringiem, no nie sprawdzałem. W związku z tym, że redaktor Zawada mówił to dwa tygodnie temu, no to akurat walki boksarskie nie odbywają się co tydzień. Tak, <śmiech> no, dlatego <do> <śmiech> właśnie nie, nie no, walczył. Tak Natomiast ostatnio, nie być. wiem czy wiecie, ale e, bokser <śmiech> bokser, przepraszam, Pan Najman się, się odezwał znowu. A była jakaś, była ta sesja, znaczy tam sesja... Gala była. Gala, gala była to... tych o, mieszanych sztuk walki. A w ogóle to się okazało, że tam mój kolega walczy. O, i wygrał chociaż? Nie. O, bo tam z Polaków to chyba żaden nie wygrał, to może no dlatego. No, a mój drugi kolega walczył i też zakończył karierę, Jaki Juraz. Ale co, zakończyli mu, czy on zakończył? Nie no, on przegrał rzeczywiście i powiedział, że on sobie tak założył i podobno nie śledziłem jego wcześniejszych wypowiedzi, ale twierdzi, że on Na początku, na początku walkę. Więc nie, na, początku z już, żyć. na początku kariery już powiedział, że jak przegra dziesiątą walkę, to kończy karierę. To była jego dziesiąta przegrana walka, i rzeczywiście ją skończył. Znaczy on już parę lat walczy i parę lat już ma na karku, więc. Wcześniej czy później tak tą karierę musiałby skończyć. No i właśnie po tym jak on to ogłosił, pan Najman nagle wyskoczył jak Filip Skonopi i powiedział, że halo, halo, panie Jurkowski, pan jeszcze nie kończy tej kariery, bo jeszcze ze mną by się pan może zmierzył, tak? No, czyli chce zarobić pieniądze. No, Najman tak, chętnie. On mhm. za branie w pysk pieniądze bierze bardzo chętnie. Mhm. Na co uważam, że dużym dowcipem i dużym tutaj wykazał się reprezentant Polski, Świerczewski Piotr Były. Który powiedział, że jest Najmanem, to on bardzo chyba. <głos> <głos> Także tak, no pan Najman, zresztą później widziałem wywiad z, z, z, właśnie z, z Łukaszem Jurkowskim na pytaniu Najmana, powiedział, że nie będzie na ten temat w ogóle rozmawiał, bo każda jego wypowiedź na temat Najmana to jest nabijanie jego marketingu, a jemu nie zależy na nabijanie marketingu panu Najmanowi, więc po prostu nic nie będzie mówił. No i... Tyle. No, to się skończyło. A propos bokserów. Słuchajcie Kończą jeszcze... karierę no. również polscy żu żużlowcy. No właśnie do tego chciałem, bo ja się na tym tak no. do końca nie znam, ale to jest jakaś w ogóle... Straszna ja próbowałem no. wyczytać gdzieś o co chodzi o, o, znaczy o, chodzi o co o chodzi z tymi tłum... tak, tłumikami. Cały świat twierdzi, że są ok. Poza polskimi różdżowcami, którzy powiedzieli, że na tych tłumikach to się nie da jeździć. Możecie mi przybliżyć tak, temat, bo ja w ogóle nie mam pamiętać. to, że ten film więc... cały, czyli Federacja Sportów Motorowych Światowa. Mhm. E, to chyba chodzi o ekologię głównie, tak? Nie, czyli... o poziom hałasu. O poziom hałasu, no że są nowe, nowy w żużlu, w są nowe w są nowe tłumiki, po to właśnie, żeby było ciszej, no Aha. i podobno chyba też one jakieś tam mniejsze mają wydzielanie czegoś tam, dzięki I temu i Polacy protestują. Mają wszystko, żeby było tłumik. głośniej, brudniej i bardziej smrodliwe. Oni twierdzą, że one są niebezpieczne, rozwalają silniki. Nie, no się nie będzie i, i czyściej nie będzie, bo tłumik to tam generalnie rzecz biorąc za, znaczy za spaliny tłum... nie odda. No dobra. No, wiadomo, bo za tym oni nie jeżdżą na benzynie, więc to też nie jest na, na, na zasadzie takie. Ja nie wiem, jaka tam jest szkodliwość tego paliwa, na którym oni posuwają. Oni na metanolu przyjmują. No. Także, także, także. To myślę, że jeżeli o to chodzi, to nie jest, to nie jest aż tak. Myślę, że to chodzi o poziom hałasu. Myślę, że to nie jest ważne. To nie jest ważne tak naprawdę, po co Federacja coś zmienia. Ale jeśli Federacja zmienia przepisy, tak jakby nagle, wiesz, tak jak parę lat temu FIFA, czy tam ten board od zasad wprowadził ten przepis, że nie można podawać, że bramkarz nie może łapać piłki i nagle jedna reprezentacja i to no powiedzmy Polska jest silna no to nawet jakaś silna, jakaś tam Hiszpania, Niemcy czy Anglicy powiedzieliby, że nie, w ogóle nie grajcie sobie wy, a my gramy po swojemu my łapiemy dalej, tak, piłkę w ręce jak chcecie grać z nami, to wasz może nie łapać a nasz może w ogóle łapać, tak a jak nie, to my się obrażamy i nie gramy z wami, no, no i generalnie, jeśli 150 krajów, tak jak jest w piłce nożnej powiedziało, że ok, a jeden powiedziałby nie to to jest śmieszne i tak samo jest teraz, no jeśli wszyscy, wszystkie federacje też liczące się czołowe, czyli Szwecja, znaczy cała Skandynawia, Wielka Brytania, Australia jeżdżą i chcą jeździć na tych nowych tłumikach, a nagle Polacy stwierdzili, że one są B, no to sorry, dla mnie to śmieszne. Nie, ale ciekawe jak się to rozwinie, bo to, że reprezentacja nie będzie jeździła no to jest jedno, to że Polacy nie będą startować w międzynarodowych zawodach to też jedno, a Co druga to? sprawa jeszcze jest, dochodzi Liga. No. Liga, no tak, bo teoretycznie jak tak to powinni nie jeździć w lidze szwedzkiej, w lidze angielskiej, czyli zostaje im Liga Polska i no, trochę im dochody spadną przez to podejrzewam. No właśnie, więc jest jak to będzie. Z... Na razie jest strajk no to ogłoszony bardziej, i wszyscy to... się trzymają. Zobaczymy jak No to tak, no na razie oficjalnie zostali, zostały wycofane polskie reprezentacje. To jest bardzo przykre, bo drużyna broni tytułu mistrza, Golob broni Brońcy tytułu mistrza, mistrza no Hampel właśnie, tytułu jak wicemistrza. Jak to powiedział trener naszej kadry, pan Cieślak, że, że Polacy zawsze wiedzą jak sobie strzelić i kiedy sobie strzelić w kolano i w tym są w ogóle najlepsi. No jak polski żużel gdzieś tam wypłyną wreszcie tak porządnie naprawdę sukces, to ktoś postanowił sobie za biurkiem Ale to podobno też i sami żurlowcy też. Sami no. też, no to prawda. To, to, mnie, to mnie najbardziej dziwi. Bo... Zaskakujące. No, ciekawy jestem, o co tak, tak naprawdę chodzi, co, co w tym przeszkadza i czemu tylko nam. Ja myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Ja myślę, że gdzieś tu jakiś kontrakt ktoś ma z kimś tam i te tłumiki, może ma na przykład kontrakt z kimś, kto im robi poprzednie tłumiki, tak? Mhm. I nagle tamten zostaje odstawiony i trzeba będzie na przykład tu mi kupować gdzie indziej. Nie wiem, no tak, tak się mogę tylko sobie do, domniemywać. No ale, no ale to ciekawa, zaskakująca historia. No ale przykra, jakby się okazało, że no. rzeczywiście Polaków zabraknie. Tak jak powiedział zresztą Cieślak właśnie, no i co z tego? I przez rok nie pojeżdżą i za rok i tak wrócimy i będziemy się prosić, żeby nas przyjęli z powrotem, tylko no już w tak. całkiem innej pozycji. Bo no. już nie jako Mistrzowie Świata, tylko no jako ktoś, kto się wyłamał i, i trzeba go łaskawie przyjąć z powrotem. więc no ciekawie, Nawet tak mają rację, to no, trochę chyba nie widzę szans na to, żeby to się powiodło, jeśli wszyscy się zgodzili. Mogę wrócić na chwilę do piłki nożnej? No ja tak na Może. sekundkę. Na sekundkę, bo mi się, tak a propos Wojciechowskiego, mi się przypomniało, że żeby Lech Poznań przedłużył kontrakt z Bakero. Jose. Jose. No, i to, jakby, tak? tak, i to świadczy o zupełnie innym podejściu i myśleniu o, o trenerze no bardziej, jako takim. Ale tym bardziej że... lek zaczął chyba... grać, przynajmniej no, w lidze. tak. Lek zaczął grać w lidze, a poza tym no, nie widzę, kto mógł być w zamian. No Stokowiec. <laughs> to biedny człowiek naprawdę. Po co on to brał? <laughs> no, wiesz no, zatrudniony jest u szefa, szefkarze. no wiesz, jak no, to tak. jest, no, jak się pracuje w firmie. Ja, nie, no, trochę z, z tym smolarkiem się trochę wygłupił, no, bo. bo... Wiadomo było, że to. Ja może nie była o Jose, o Jose, o Jose Jose, Bakero, Jose tak. Bakero, dokładnie. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, jest parę klubów, to już mówili. Ja dwa lata temu mówiliśmy, że jeśli chodzi o samo zarządzanie, nawet jeśli po drodze były tam te dziwne błędy i pomysły z tą komisją transferową, czy, czy jakieś tam nieudane e, pomysły znaczy, błędy może popełnić każdy ważne żeby tak, wiedzieć tak, o tym, tak. że trzeba no, jak jakoś jest... strategicznie myśleć długoterminowo Lech jest jakoś tam zarządzany w Polsce i, i myślę, że jest jednym z lepiej zarządzanych klubów jako przedsiębiorstwem tak? nie, nie, wiadomo, że to się nie musi zawsze przełożyć na wyniki sportowe, to się nie musi przełożyć na to na przykład, że się ma fajny stadion bo stadion Lecha jest średni no hmm. i już się mówi o tym, że mają być przeniesione, że tam jednak coraz więcej rzeczy wychodzi. My, by, tym my byliśmy pierwsi, my byliśmy pierwsi. <grym> Co Co Murawa, znowu, Murawa znowu będzie wymieniana, bo ostatni mecz, który widziałem Lecha w, na tym stadionie, no to, to katastrofa, no. to, to, to kartoflisko zupełne. No. Tam się rzeczywiście od kępek piasku od, odbijała piłka cały czas. Kępek błota. Kępek błota, tak. E, tak, to ja nie słyszałem, że być przeniesiony. E, e, nie, no z, tak, z znowu, znowu, znowu jest groźba, ze względu na to, że tam dopatrzyli się kolejny usterek na stadionie. Lecha no i że generalnie że To ciekawie to wygląda bo tak na Ukrainie już też właściwie dwa stadiony prawie że są skreślone bo bo Platini płacze, że Platini płacze że to będzie bolało. to będzie bolało, tak? W, w, w, no jak się przyjęło to trzeba teraz płakać. No. Więc nie wiem jak te ur, ur. Znaczy, no, w Polsce jest na szczęście jakoś tam rezerwowo da się coś w Chorzowie zagrać, no nie, no jest, da się w, Chorzowie w Krakowie jest, zagrać, w Krakowie zagrać się da, więc więc no, tego, i w Kielcach chociaż no to nie, trochę nie no, mało, mało, mało. Ten no w Chorzowie Śląski będzie gotowy za chwilę. No ale jak on się, będzie nawiany. wyglądał mimo wszystko? No jak to jak no jak będzie, będzie wyglądał? wyglądał? No, bardzo dobrze będzie wyglądał. Będzie normalny Kawą stadion. Kawał potężnego stadionu. Z bieżnią i wprawdzie. Będzie. No właśnie. No ale stadion olimpijski no, no. w Berlinie na przykład też ma bieżnię, a, a były tam zadajmy, tak. Yy, mecze piłkarskie dosyć poważne. No. Poza no, tym fak... można na dostawić rozstawić krzesełka dla PZPN-u. <laughs> Albo takie budki szklane, oni, oni tam dobrze Oni by się tam dobrze prezentowali, właśnie na takich plastikowych. Pamiętasz, w Poznaniu była taka jeżdżąca budka. Tak. To jako loża mogłaby być taka i tak tak na, na takich Jaka budkach. budka jeszcze? No budka była butka. bo ty nie byłeś na dole, ty byłeś na górze. obserwator obserwatora UEFA. Taka, co zasłaniała wszystkim. Tak. Bo, posta, bo postawili tak. ją pod samą linią. Tak. I ja, Ale to jakie jest, to jest miejsce? No. Te metro od linii normalnie siedzi. I to budce to, po prostu ludzi, cisza, spokój. No, w ogóle wiesz, muzyczkę piłko, możesz sobie łączyć. piłką można wpalić. No nie, to się da szybkę oczywiście, że tak. ma taką drobną pleksę. Albo się o tyłem i tak mać nie interesuje, to tak mogą jest, tyłem tak się. Ja to tylko, wiesz, pani dziedził futeczki raz proszę. Nie, bo jeszcze Stolik tam musi być. No, ty mogą tyłem być. No, tak. no, stolik się to... da, Stolik, damy radę. Ciepła wódka, tak. I, i będą szczęśliwi. Dobrze, słuchajcie, yy, o czym jeszcze możemy? Możemy powiedzieć, że wspieramy Erika Bidala. To możemy powiedzieć na pewno. No to, to, to już, ja myślę, już chyba najgorszym atosobą. Tyle tyle. Jeszcze, ty, więc. tyle. Tyle, tyle, tyle osób go wspiera, że... No, no i my możemy też, no. Ja tylko przeczytałem, że był a propos, bo trochę mało sportowy, ale mimo wszystko jednak, był taki bardzo słynny plakat tenisistki. Tak, i ta pani się ujawniła. Ja, bardzo słynny plakat. Bardzo słynny bardzo plakat, słynny. jeden z najsłynniejszych plakatów w ogóle w historii. Najsłynniejsza modelka, która nikt nie wiedział jak wygląda. Tak. A ty nie słyszałem tych historii. Jest, no, taki, jest takiego plakatu, taka jest... pani jest na korcie z rakietą i się drapie po... Gołej po gołej pupie po i podciąga lekko, A, lekko, lekko sukienkę lekko to tak, ona jest tak widać, do wysokości pupę. Pupę. tak gdzie na, na pasie się kończy chyba nie, nie nie jest nie, cała. jest cała postać. Jest cała, to cała postać tylko ten plakat w różnych wersjach czasem Aha. był przycinany pewnie do, do, do części tak? najważniejszej. Jak, jak, jak się okazało, był to jeden z naj, naj, najlepiej sprzedających się plakatów. Najlepiej sprzedający się plakat w historii, nawet. W a ona za to nie dostała ani grosza, skoro tak powołał ją kolegę? Tak, tak. I teraz pokazała wszystko. twarz, już jest 50 tam paroletnią dziewczyną. Kobietą. Dziewczyną. <laughs> kobietą, no. Ale to a propos sportu, tak trochę. No tak, i nigdy na to nie zarobiła ani grosza. Zobacz. No. A on pewnie tak. Bo to on tak był, On samo był jak... fotografem i pewnie to zdjęcie sprzedał, za no. gruby hajs. I pewnie z prawa jego jeszcze, jeszcze wiesz Czyli później. Czekało, to, jest tak jak, to jest tak jak ten. bo Jak wszyscy... wynalazł. Nie pineski, tylko jak się nazywa? Do papieru. Spinacz. Spinacz do papieru. To tak wynalazł Spinacz do papieru. Kto wynalazł? No nie, właśnie, nie. Ta a, okay. <śmiech> nie to pani. A, okej. Ktoś wynalazł tak jak Ciebie, jak, jak Wszyscy wiedzą, jak wygląda jej pupanik, nie jak wygląda jej twarz. Tak? No. To tak jak niedawno się odnalazł ten chłopak, który jest na okładce. Płyty Nevermind Nirwany. Hmm. W tej chwili już jest mężczyzną. Tak? A ja co bo... stwierdzono, że to on na pewno on? Tak, on na pewno on, bo nawet jego, mat... jego mama ma kontrakt podpisany mm -hmm. na, na tą fotę. Tak? Jako, no normalnie dziecko mm -hmm. jako model wystąpiło. No i też się wszyscy z niego śmieją, że cały świat wygląda, jak... cały świat wie, jak wygląda jego za przeproszeniem fiut. Bo na no, ty... to tam ja, wielkie słowa, <grym> wielki fiut. Ja, no, ja, ja, ja tylko cytuję. Ja tylko no, cytuję. można by jeszcze powiedzieć o, o tym dziwnym konflikcie, który jest w drużynie Siatkarskiej. No to mówmy. Ja, tylko, właśnie y, y, mam zaćmę i nie pamiętam, w której drużynie. Znaczy, pamiętam, w której no, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Pewnie nie w skrze, bo. bo nie w skrze, nie. Bo stanowiła kolejny rekord wszech no ci co mieli koszulki wydział, zielone, a teraz mają pomarańczowe. A to nie był Jastrzębski? Jastrzębski, o, właśnie. E, no bo tam właśnie jest taka historia, że Jastrzębski standardowo od zawsze grał w koszulkach zielonych, mhm. tak ale przyszedł sponsor, którego barwy były trochę inne, i w związku z tym od tego sezonu Gra na pomarańczowo. No to, to jest ale trochę głupie. Bardzo głupie. No i oczywiście kibice, jak to kibice, bojkotują kolor pomarańczowy, i oni na mecze przychodzą w starych koszulkach swoich. Ja rozumiem, że jakby nie było sponsora i klub by nie istniał, też by przychodzili. No pewnie by nie, przychodzili, bo by na co przychodzić za bardzo. No ale mimo wszystko, jak dla mnie sponsor, który wymaga, to tak jak ze zmianami nazw, no to, to, jest, to jest takie trochę głupie. No. ale no niestety poza piłką nożną to się dzieje wszędzie. No. Znaczy, bo wydaje mi się, że to jest tak, że sponsor. Sponsor generalnie powinien kupować jakąś markę i na to mu powinno zależeć, a do tej marki Jest. należy też jakby sponsor barwy. W Polsce. W, no, nawet nie tylko w Polsce, bo przecież na przykład kluby, pamiętam kobiece kluby siatkarskie, chyba kiedyś to już mówiłem, kobiece kluby siatkarskie włoskie, które już pomijam, że co sezon się inaczej nazywają, to były takie sezony, że inaczej się nazywały widze Włoskiej, a inaczej w, w europejskich pucharach, bo miały innego sponsora na ligę, a innego na puchary. I to była ta sama drużyna, a miała dwie różne nazwy i to, to dla dla tych dziennikarzy, komentatorów siatkarskich, no to jest tragedia, bo po prostu połapać się w tym wszystkim, yy, gdzie klub mówię, ma dwie, dwie różne nazwy, no to... Albo to... na przykład wymawiać AZS Jurajska-Jawal-Bank tak, tak, tak. Częstochowa. A weź to skanduj będę kibicem, <grym> tak? Do boju. <grym> I teraz, teraz zauważyłem, że już w męskiej siatkówce się trochę uspokoiło, tak? W żeńskiej jeszcze to cały czas funkcjonuje. Chciałem tak. przy, przytoczyć muszynianki, ale nie, nie pamiętam. No, nie, no, tak, no niestety. No, a tutaj sponsor właśnie. No i kibice, się, kibice cały czas chodzili w tych starych koszulkach. No i nagle się okazało, bo Jastrzębski gra teraz w pucharach. O, w finale, tym tak mhm. I na ten finał kibice się wybierali. I klub im nawet miał zorganizować wyjazd. Natomiast okazało się, że warunkiem, że kibice pojadą tam jest to, że biorą się w nowe koszulki z jedyną słuszną barwą. A nie mm. pojadą tam w swoich zielonych koszulkach ze starymi barwami. No i kibice powiedzieli, że w takim razie to oni nie jadą, obrażają się, oczywiście sami nie mogą pojechać, bo ich nie stać, bo taki wyjazd chyba do Włoch trzeba jechać, to za drogi. No i tutaj to już dla mnie w ogóle to, to, to jest absurd kompletny. Nie rozumiem tego, nie ogarniam no, znaczy, no, znaczy to jest w ogóle dziwna znaczy, historia bo klub, bo... Chce, klub chce im zasponsorować niemalże ten wyjazd tak? Tylko po to, żeby byli tam kibice ich klubu, żeby, no, żeby robić no, atmosferę jest, jest, jest przykład Vive, gdzie generalnie rzecz biorąc cały czas obowiązują obie nazwy Dawno, czyli Iskra Kielce i, i, i Vive. I jakby no, nie istnieje problem, bo i, i skandują kibice i wiwe i iskra, mhm. i są przyśpiewki i jeszcze pamiętające czasy iskry i, i śpiewają o iskierce i jest wiwe. Cały czas to funkcjonuje wymiennie i jakby tutaj nikt nie ma pretensji wobec siebie nawzajem, że, że, że coś takiego powstaje, więc to tak no przedziwna historia. No. Nie, no ale to znaczy rozwiązek. dla mnie to jest dziwne, że, że jesteś, jesteś kibicem klubu, tak, klub chce zaprosić Cię na wyjazd tylko po to, żebyś tam był, żebyś kibicował a Ty tam nie jedziesz bo chcesz się ubrać w inną koszulkę akurat no, no nie, to, to, bo kolega redaktor trochę trywializuje nie, tę sytuację. dla mnie to sytuacja wiesz, bo no, sytuacja, nie, sytuacja, jest taka Bardziej, a... że barwy klubowe wielu ja klubów ja to... na świecie się zmieniały Okej, okay, ja chociażby. to opowiem z innej strony jest tak, masz klub, który kochasz, przed każdym meczem Cię śni następny mecz, albo masz okay. po prostu motyle w żołądku z tego powodu, że jesteś zdenerwowany, co się stanie, masz barwy, kupujesz koszulki, ubierasz swoje dzieci w te koszulki i nagle przychodzi, ktoś, rzuca pieniądze i wszystko zmienia z dnia na dzień. I no, mówi, od ja dzisiaj nie tak, wybierasz no. się w zielone kolory, które mają no, swoją tak, historię, tak. na przykład od 150 lat, tylko ubieramy się w pomarańczowe, bo tak. No tak, ale tak to, co powiedział redaktor Ernest przed chwilą, gdyby ten sponsor nie przyszedł, to oni w tych koszulkach mogli chodzić co najwyżej z rozrzewnieniem, wspominając, że no kiedyś to... był taki klub i oni mu kibicowali. Mogło no nie, by nie, tak zdarzyć? Nie, nie Mogło no no to się no. tak No ale chodzi o to, że tak naprawdę nie można kupić wszystkiego. No oczywiście, że nie można kupić i trochę rzeczywiście jest dziwnym też wymóg klubu, że no, rozkazuje tak kibicom, jak się to mają kładnie, ubrać, tak? tak? bo równie dobrze, bo to nie jest tak, że ok, no bez sponsora, ci kibice podejrzewam, nie mają nic przeciwko temu, że w klubie pojawił się sponsor, tylko, że żaden sponsor nie powinien żądać zmian kolorów klubowych. Nie, no to akurat, no. nie, nie, nie, to ma wpływ, no to, to, to, to, jest, to jest absolutnie normalne, no najlepszy przykład z Barceloną, no nie chodzi o to, że, że zmienia barwy, ale że. znaczy z Barceloną to nie jest najlepszy przykład, bo to jest zupełnie inna historia. Acha. Dlatego, że nikt czym? nie mówi tutaj, nikt nie zmienia żadnych barw klubowych, tylko chodzi o to, no że tak, no jedyny o... klub, w którym nie było reklam na koszulkach no i one to, to się nagle pojawiają. To samo to samość no, no no, no, no no, no chodzi, no, mi, chodzi no, mi o to, w, w, w tym sensie. Że w historii no. klubów wielu wielu Ale wyobraź sobie, żeby Barcelonie zmienili na przykład na białoniebieskie nie Ale węgiel to nie Barcelona. Barcelona jest na to, żeby się utrzymać samej w jakimś sensie. Przynajmniej w takim. No, Jastrzębskiego Węgla i Polskiego Klubu nie stać na to, żeby się samego, u, samemu utrzymać. No. No, Chodzi mi o to, no... że kluby to w historii jest znane, że kluby zmieniały swoje barwy pod wpływem różnych rzeczy. tak. Y... Ale znaczy Ja chcę go powiedzieć, ja nie mówię, że to w historii nie jest znane, bo w historii różne rzeczy są znane, tylko że rozumiem kibiców. No tak, ale, a ja rozumiem, właśnie najgorsze w tym Między jest, Nie można, zaskakujące można zrozumieć kibiców, można zrozumieć sponsora, można zrozumieć nie, właścicieli. Nie, można zrozumieć ani sponsora, ani właścicieli, bo to decyzja jest po prostu głupotą, bo po co sobie antagonizować kibiców w momencie i tak naprawdę psuć też pracę klubu, bo wiadomo, że zupełnie inaczej się gra w momencie, kiedy nie ma wsparcia ze strony kibiców, w momencie, kiedy o co chodzi i jeszcze niszczyć barwy klubowe. Gdyby no oni tylko niszczyć, dodali... No, no jak? No, kompletnie zniszczyć, bo zmieni change. I w tym momencie, gdyby oni grali w ten sposób, że zachowaliby barwy, dodaliby swoją, właśnie jakiś człon do nazwy klubu, miałoby to ręce i nogi, bo tak się robi. Wiadomo, oni płacą pieniądze. Płacą pieniądze po to, żeby byli widoczni, żeby wszyscy dowiedzieli się, że są sponsorami no dobra, tego klubu. A teraz zobacz jeszcze, dobra, nie wiem, co to jest było. za firma, ale zobacz sobie, że teraz właśnie ci sami ludzie, wiem, to jest okay, się, ale ci, sami, ci sami ludzie, którzy nie dość, nie pojadą na to spotkanie, że jest konflikt, to jeszcze tak naprawdę firma, która, co ona robi, ona kupuje reklamę w tym klubie, to ona sobie kupuje antyreklamę. No, tylko, że o ci, ludzie, wszystkim... ci ludzie, którzy nie są fanami okay. tego klubu będą obojętni tak wobec produktu tej firmy, a ci, którzy są fanami, zamiast być, wspierać ten, tą firmę dlatego, że ona wspiera klub, to będą nienawidzili tej firmy, ponieważ ona im niszczy ich klub. No dobrze, tylko o tym wszystkim Więc należy kompletnie myśleć w momencie podpisywania kontraktu. No Zgadza tak. się, dlatego, się ja, dlatego, dlatego ja mówię, że nie rozumiem ani, ani ludzi z firmy, którzy mieli taki wymóg, ani ludzi z klubu, którzy się na ten wymóg zgodzili, natomiast doskonale rozumiem kibiców, którzy w związku z tym nie chcą nigdzie jechać i wspierają swój klub, a nie wycieczkę, którą im funduje sponsor. No tak, ale jak się okaże, że te barwy zostaną już, tak? że Że nie, nie, nie okaże się. się nie wycofa nie, i musi te, się wycofać, te bo to przez najbliższe parę lat no, ale będą to, obowiązywać. Okay, ale to, to, to, to, to będzie oznaczało, że mamy w Polsce pierwszą firmę, która, w której zarząd składa się z samych masochistów. Dlatego, nie, że nie, koniec, on... bo za, za 10 lat wszyscy zapomną o tym, że barwy kiedyś były zielone i nagle Jastrzębski będzie kojarzony z nowymi barwami. No, no tak jak w wielu grubach się stało. znaczy WiWE też nie było zawsze żółtogranatowe. A w takich strojach teraz grają. No, dla, z, wy, dlaczego nastąpiła zmiana barw tutaj? No Z, z, z, z tych samych powodów. Może co? Z, no i, I z tego powodu nastąpiła no, zmiana barw że klubu? Tak. Także, no to, to ja nie rozumiem takiego świata. No wiesz, jeśli, jeśli firma ma swoje barwy i, i inwestuje i po prostu chce, żeby wszystko się kojarzyło. Może nie wiem, może na przykład oni są no pomarańczowo, a ich główna konkurencja ma barwy zielone. Tak? I... To nawet nie dochodzi, no, wiadomo, wiadomo, że zmiany są nieuniknione. oczywiście, że, że, że część kibiców chciała, żeby tak zostało zawsze jak jest, a plus jeszcze do tego, żeby ktoś jeszcze wykładał pieniądze i najlepiej, żeby się nas nazywało to tylko i wyłącznie, nie wiem, Jastrzębski Węgiel i, i chociaż to też jest nazwa od sponsora tak naprawdę, a nie klubu, więc generalnie rzecz biorąc to też jest na zasadzie takiej no... I tu, i tu wszyscy po prostu, nie wiem, postępują w jakiś sposób irracjonalny zupełnie. To jest no. tak, jak ktoś kiedyś słusznie powiedział, że nie można się obra obrażać na czasy, w których człowiek żyje. No to po prostu, jeśli coś jest, to jasne, można się buntować, no, tylko, że... Z jednej strony wiadomo, że chcieliby, żeby mieć coś lepszy siatkarzy u siebie, no to to jest związane z pieniędzmi, trzeba coś za coś, zrezygnować, no nie wiem, no... Nikt, nikt nikomu nie bronił szukać innego sponsora, tak? No, może innego nie było. Otóż ten sponsor, który... no. to jest główny sponsor, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. O! Więc to, to jest nawet jeszcze inna historia, że po prostu ktoś sobie, sponsorując wcześniej klub, nie przeszkadzało, nagle postanowili, jak to tu jest napisane, przejść tak zwaną pomarańczową rewolucję. Pod, no tak, tak, ale podejrzewam, że może to było tak, że tą jastrzęską spółkę węglową wykupił jakiś większy koncert, nie wiem. I stąd się wzięła zmiana barw, no bo... Albo to fanaberia pana prezesa. Bo lubi pomarańczowy. Na przykład. Bo widział Barcelonę w strojach pomarańczowych. Ma, ma, ma pokój, sypialnie ma pomarańczowo pomalowaną i... Dochodzą sprzeczne, że tak powiem, komunikaty ze strony kibiców, ze strony klubu, ze strony sponsora. Każdy przedstawia, przedstawia swoje racje, a tak naprawdę do końca nie wiadomo o co chodzi. No, o barwy klubowe to może się rzeczywiście się tam upominać i walczyć jakiś klub, który tak jak Barcelona, czy Słuchajcie, tak jak wiele klubów na świecie. chciałem wam przerwać, ponieważ no. nasz ulubiony portal internetowy w ogóle bije kolejny rekord, mianowicie korzystając z tego, że Małysz odchodzi, pisze, poprzednicy Małysza ci, którzy odchodzili ze sportu w pełnym blasku. I jakie jest zdjęcie, które ilustruje ten fakt? Zinedine Zidane w czasie Mistrzostw Świata w blasku. Blasku, blasku odchodzi. No, nie, nie. Można powiedzieć wszystko, ale że to było po ciemku, na pewno jest. Ja, nie. nie, nie. Tak. Wszyscy pamiętają, wszyscy, wszyscy, wszyscy pamiętają odejście Zidana no. także to, że to jest na pewno w blasku czy w chwale to już jest inna historia ale jak ostatnio słyszałem znowu był mecz i ktoś znowu narzekał na materację w Lidze Mistrzów że było tak, że schodzili do szatni i że generalnie rzecz biorąc, któryś z piłkarzy, już nie pamiętam, który, któryś z piłkarzy... Mu no to był, po meczu Bayern-Inter, tak, tak, w tak tak, tak, tak, tak. No tak, tam była w korytarzu. I tam, I tam, w, i tam w ktoś, po, to, któryś z piłkarzy powiedział, że materacjemu to się należało porządne, porządny wpierdol. No to ja, ja tak powiem już po, po tym, jak oczywiście nie... nie... Także być może jest tak, że Zinedine Zidane wtedy zrobił to, o czym marzyło już wielu piłkarzy przed nim i tak, marzy wielu no, piłkarzy po nim. Mówiliśmy o tym w podcaście, jak pamiętam, że nie pochwalając oczywiście tak. zachowania Zidana, to komu jak komu, ale ma rację. jak już miał ktoś dostać tej dynki, to, to akurat ma rację Ale nie nabrzało. po prostu w czasie finału Mistrzostw no, nie, Świata. Nie, no oczywiście, oczywiście, oczywiście. Tak w ramach, metrzu, w ramach bardziej żartu, tak, że, że komu jak komu, ale dobrze, słuchajcie, Materacja wydaje mi się, bo mam taką ideę, którą idea postanowiłem, fix. żebyśmy przekuli w czyn, żebyśmy zakończyli ten podcast y, szybciej, korzystając z nieobecności redaktora Zawady niż to zwykle ostatnio robimy, czyli po dwóch godzinach. No to jest dobra idea. Tak. Zwłaszcza, że tutaj redaktor Magdziasz wybiera się na poranny tak. samolot. Ja, jak go znam, to się jeszcze nie spakował. Jestem w trakcie. <śmiech> I będziesz czyli, w trakcie do piątej rano. Czyli <śmiech> już zlokalizował walizkę. <bolisę. śmiech> tak. Nie, już część nawet rzeczy. Do niej wrzuciłem. Część rzeczy wrzuciłem do pralki. Nie, suszą się, już się suszą. Już się suszą, także tak, tak. Możemy, możemy spokojnie zakończyć. Więc myślę, że, że wypuścimy, wypuścimy redaktora Magdziarza w drogę do Londynu, jak opowiadam jakąś fajną dyktaryjkę. Hmm. A o kępce piasku nie była fajna? Była fajna, ale się nie liczy, bo była na początku. Zawsze musi być Tak, To teraz już Nie będę opowiadał w trakcie, bo później muszę opowiadać drugą. Nie dasz rady, nie musisz mieć trzy przygotowane. Nie, tak się nie da. Ja mogę powiedzieć dowcip sprzed wielu, wielu, wielu lat, który ostatnio przeczytałem. I no. z nie mającego nic wspólnego ze sportem. No, jeszcze dowcip powiedziałem no, o, o, o rodzicach Adolfa. No, to prawda. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu Leonid Breżniew, była taka postać, bąknął Dupczeka. Połknął? Połknął. I Dubczek tam przemierza przez bezkresy żołądka i innych Myślę, że wszyscy wiedzą, kto to Dubczek? Tak. Przepraszam, że się wpisałem. Trance... Była, była, była taka postać. Do sprawdzenia jeżeli, w Wikipedii. W Wikipedii, tak, Dobrze. można swobodnie. I spotyka tam w którymś momencie Gomułkę. Czy też, tak, też do sprawdzenia? W Wikipedii. Wiesław, co ty tutaj robisz? Jak się tutaj dostałeś? Na co Wiesław powiedział, wszedłem z drugiej strony. <laughs> przy, przy, przy, Przytaczył przy, przy, przy, przy, to Stefan Kisielewski bardzo ładny do końca. Bardzo Dziękuję. dobry, bardzo, dobrać, dobrać. Bardzo, bardzo adekwatny. Do ówczesnej sytuacji, to był 69. rok, kiedy on to pisał, więc to tak było adekwatne. W tym historycznym ja nastroju... Po, po, po, po takiej było... nie, mam, nie mam nic do dodania. Proponuję, żebyśmy się pożegnali ze słuchaczami do następnego tygodnia. Ja się żegnam do, nie do następnego, nastąpi, tylko tak. do jeszcze następnego. Kiedy nastąpi zmiana po, Warty. Prawdopodobnie. A kto, kogo wtedy nie będzie? No Ciebie nie będzie. A myślałem, że wtedy jak ja będę, to znowu kogoś nie będzie. Tak jak ty nie będziesz, to, to nie wiadomo co będzie. Okay. To będziemy wszyscy razem. Hurra! Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Butla, pożegnaj się. Halo. No teraz teraz usnęła niestety. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest!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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie elegancką fryzurę do z a tymczasem ty piłce Richard Servic.